Na odwyku pora to e, najwyższa, które właśnie się zaczynałem. Tada, na odwyku, czyli program na żywo, na kanale Justin TV, tu na kanale Odwyk na, w jak się mówi, na stronie Justin TV. No jest Justin TV, a tam są kanały, i tam jest kanał mój, czyli Odwyk. Odwyk to noc na odwyku to są takie rozmowy na żywo, na żywo, bez reżyserki, bez reżysera. Yy, z ludźmi słuchaczami. I ja mówię też coś czasem sam. Czasami mi nawet yy, ponosi mniej gadam i monologii jakieś tutaj ciskam. Niedobrze to niedobrze. To raczej miało być gadanie, a nie monologii. Jak widzicie mam wolne ręce. Dzięki temu oto stojakowi, który dzięki sponsorom m.in. innymi odwykł, zakupiłem. Dziękuję bardzo. No, Teraz będzie można gadać normalnie, bez stresu i bez trzymania wszystkiego w jednej ręce. No, to dzięki wam. Ludzie uważają, że odwyk jest fajny. Albo jest pożyteczny, a w każdym razie powinien być. Yy, ludzie, którzy słuchają odwykły i przychodzą na www.odwykom, żeby napisać komentarz. I bardzo fajnie. Póki ci ludzie tak uważają, to ja wiem, że jest sens to dalej robić, więc to będę robić dalej. Mimo tego, że są wakacje. Aha. Ponieważ są wakacje, to dzisiaj, dzisiaj wakacje, bo wakacje są. Więc ponieważ są te wakacje już, bo jest lato, a jak jest lato, to są wakacje. No, więc wakacyjnie dzisiaj z powodu wakacji będzie godzina. Nie będzie dłużej, bo wakacje mam ja. Wiem, że wy macie wakacje, byście chcieli, żebym tutaj gadał do czwartej w nocy, ale wtedy ja nie będę miał wakacji. No, więc normalnie to tak robię, ale teraz będę miał wakacje, to będę godzinkę. Yy, na czacie yy, czuję, Aha, czad jest tak, to ja wyjaśniam teraz tech, techniczne rzeczy, więc tak, czad jest na stronie www.odwyk.com albo na justin.tv slash odwyk. Dzisiaj miałem y, podłączyć już też alternatywny kanał shoutcastowy dla tych, co mają słabsze łącza, żeby sobie tylko mogli dźwięku słać, ale nie zdążyłem, więc nie będzie. A będzie kiedy indziej. Y, wokaliza na czacie. O, wokaliza, jest wokaliza. Wokaliza, powiem wam, kto to jest wokaliza na czacie. Wokaliza to jest, y, jest to płeć żeńska zdecydowanie dziewczę, to jest, które czasem dzwoni do tutaj Nocy na Odwyku pod koniec i śpiewa na żywo. Ja to bardzo uwielbiam bardzo, to mi się podoba strasznie, jak ona śpiewa na żywo. Z tak zwanego pół playbacku, pół, pół ten playback polega na tym, że leci muza, ona się puszcza i śpiewa na żywo. Udowodniła, że śpiewa na żywo, chociaż trudno było uwierzyć, bo na przykład ludzie na czasie pisali, ja nie wierzę, że ona śpiewa na żywo, a ona wtedy zaśpiewała, tak, śpiewam na żywo, la la la. Podobnie, nie tak dokładnie, inaczej. No więc y, dzwoni Krzyżman, ale on dzwoni jako rozmowa a mi nie wystarczy procesora, bo już mi się zużywa 80%, więc chyba go nie odbiorę. Krzyżman, wyłącz sobie y, wideo i zadzwoń bez wideo, bo sorry, nie dam rady. Y, więc tak, y, co tu chciałem powiedzieć? Aha, uwaga, co to jest ten odwyk? Ktoś pytał. No więc mówię, no tak, gadanie o Bogu, odwyk od takiej szarości i szarówki, zarabiania pieniędzy, prawda? Tak jak wakacje. Odwyk to są takie wakacje od, od nudnego życia. Nie? nie wiem, bez sensu to powiedziałem. Nie umiem tego powiedzieć dobrze. Krzyszman, jeszcze raz zadzwoń bez tego. Dzwoni Michał. No to nie ma Krzyszmana. Dzwoni Michał z, bo, bo chce. To cyk. Michał, cześć. No na odwyku? Cześć. No cześć. Cześć. O czym byś powiedział? O czym bym powiedział? No. O bym Ciekawe, co, mi się, co się zdarzyło, właściwie to niemiecku tylko mojemu tracie. No to dajesz. Wystawił na sprzedaż mieszkanie. No. I w tym ogłoszenie. No I... słuchamy, słuchamy. Sprzedać mnie? No tak, słuchamy cały czas. I co z tym mieszkaniem? No, wystawił ogłoszenie, że sprzedaje mieszkanie, bo sprzedaje mieszkanie i... To jest bardzo ciekawe. Po godzinie dla właśnie osoba, której już jest sprzeda to mieszkanie. No to szybko powiem, bardzo nawet. No. A co to tak szybko? No właśnie takim zbieg okoliczności. Nie, nie wiem dlaczego. No ja też nie wiem dlaczego. I jak ty to interpretujesz? No, że fajne zbieg okoliczności. <laughs> A nie, że cud jakiś czy coś? Znaczy się, no... Po części tak. W sensie... Po części? No to tak czy nie? W sumie nie wiem. Ja też nie wiem właściwie. Może ktoś wie na czacie. Nie no, ale poważnie, jak się takie rzeczy dzieją, to co sobie myślisz? Że to Bóg załatwił, czy że tak po prostu wyszło, czy że się uśmiechnął z góry, czy że po prostu, nie wiadomo. Nie no, możliwe, że to jest właśnie palec Boży, tak zwany. Okay. Na, bo... na szczęście nie ten, tylko ten jakby coś czasami się tak zdarza właśnie, że y, w odpowiednim momencie się y, dwie osoby spotkają, które właśnie powinny się spotkać A i to wychodzi obydwu na dobre to prawda, to przeżyłem wielokrotnie w życiu i rzeczywiście, to, tak i wyczuwałem też, że to jest ten zbieg okoliczności od Boga pochodzi to tak się czuje wtedy dziwnie czasem taki surrealizm się czuje nagle że jakbym był w książce, czy coś, jakbym był częścią zapisanego scenariusza w filmie, czy coś takiego. No. no to dobra, to dzięki, dzięki za historię, na razie. To był Michał, no. Yy, a jeszcze chciałem powiedzieć, że jak się dzwoni, to tu jest właśnie napisane, jak się dzwoni, tu na górze, o, zaraz muszę zobaczyć, czy dobrze, o, tu, tu, tu, noce na odwyku, jak przejdzie ten napis noce, tu przejdzie ten odwyk to potem będzie dzwoń 222-195-321, 222-195-321 albo na odwyk.com. Można zadzwonić i powiedzieć coś. I co się chce i jak się chce, nie ma problemu. Przyszła na czacie Anka i mówi, Dżem, dobry wieczór, dobry. Dzwoni Mirek, więc zachęcony tym, co ja tutaj mówię. Hej, cześć, cześć Mirek, hej. jak tam? Dobra. I co, jak tam po A, tam fantastyczny woda? był Contest Camp, powiem. Rewelacja. Pięćdziesiąt osób gdzieś. No to chyba jest tak, tak normalnie. Nie, nie jakoś ani dużo, ani mało. No to jest normalnie pod warunkiem, że się coś prowadzi już całymi latami, a nie jak się prowadzi przez parę miesięcy radio i nagle ci przyjeżdża pięćdziesiąt osób, bo strasznie dużo to jest w takich okolicznościach jak dla mnie. To jednak impreza ten, zaliczona do udanych? No bardzo udana była. Wybitna. <głos> Fajnie. No. <głos> a, szkoda, że nie mogłem być, ale... A... Też... No. za Martin słychać. A dobrze, a dziś znów sobie o Anglii myślałem, żebym chciał znów do Anglii. żebym chciał na to przyjechać. Ale bym w ogóle wyjechał. Tak, cały czas. wyjechać? No. A może nie. No na razie zostaje jeszcze, ale mi się chce. Mam do no. ciebie czy pomimo tą książkę Sprawa Jezusa? Czy to jakąś nazwę McDowell napisał to? Yeah, this trouble, the case, of, the case for Christ. Czytam jedną książkę, możliwe nawet, że to ta była, nie pamiętam dokładnego tytułu, ale tam chodziło o to, że przedstawiono sprawę śmierci Jezusa i zmartwychwstania, jakby to, to był proces sądowy, żeby sprawdzić wszystkie dowody, czy to ma sens, czy się kupy trzyma, z punktu no. widzenia sędziego, adwokata, prokuratora i tak dalej. Tak, tak, tak To to? Tak, to A, do no, to to znamy. To powiem, czytam i właśnie... Wiem, że teraz jak czytam, że już to słyszałem właśnie na odwyku i byłem zaciekowany, czy po prostu z innych źródeł, to też wiedziałeś, czy po prostu też z tej książki. No, z innych, no. ja jej nie pamiętam. nad nie wiem, czy ją przeczytałem w końcu, czy nie. Na pewno pamiętam koncepcję, ale nie pamiętam żadnych szczegółów. Koleś, który, który był dziennikarzem i takim dochodzeniowym dziennikarzem i żona mu się nawróciła, zaczęła chodzić do kościoła i on chciał jej pokazać, że głupoty robi i stwierdził, że udowodni to po prostu tak jakby empirycznie. Zrobi Aha. wywiady z ludźmi ze specjalistami i właśnie obali Jezusa z stanie i inne rzeczy. A. No, ale się nawrócił. <śmiech> no, ale to jest dobre, nie? Że, ja uważam, że to jest bardzo uczciwe podejście, że weźmie i rzetelnie obali, trzymając się prawdy. I No i go to doprowadziło do tego, że stwierdził, że to jednak prawda, tak? Ś śmiesznie w ogóle, bo, bo jak... Czytam, tam są właśnie takie, teraz mam akurat kumpla, który właśnie dostał Biblię od Jacka i wartuje ją pod, pod, pod kątem właśnie niewiarygodności Biblii, czyli wynajduje wszystkie jakieś takie e, niejasności albo na przykład, że w jednej Ewangelii jest to, w drugiej tamto i wiesz, i zadaje pytania, no i zadaje pytania ciężkie trochę no. i właśnie tak jak ten koleś właśnie. I w sumie ja znajduję prawie każdą odpowiedź na jego pytanie znajduje w tej książce. No tak, no jak dobrze napisana. Tak naprawdę to nie jest żadna taka szczególnie trudna sprawa, żeby zbadać tę kwestię śmierci Jezusa z Martych Stań, czy to jest wiarygodne. No, materiały są dostępne. Nie trzeba nawet grzebać jakoś szczególnie. No trzeba poszukać samodzielnie, ale da się łatwo znaleźć. Da się sprawdzić źródła i wiarygodność tych źródeł, więc no, naprawdę trzeba bardzo nie chcieć poszukać, żeby nic nie wiedzieć o tym, jak się ma, jaka jest wiarygodność tej całej historii. Dużo ludzi mówi, że to ten Jezus, to mity, tam legendy, kto w to wierzy, ale zawsze jak zapytam takiego kogoś, no ile szukał tego tematu, ile grzebał, ile sprawdzał materiałów, co wie na ten temat, no, to wychodzi, że nie wie za bardzo. To takie ploty powtarza. No trzeba badać, zbadaj, jak nie wierzy. Zamiast, fajnie, bo, bo mi się właśnie podoba, jak teraz, na no, przykład, książki, znaczy jeszcze jest w trakcie czytania, ale tam koleś podawali właśnie specjaliści o, o, od świata antycznego, ile jest ksiąg właśnie, ile jest rękopisów z tamtych czasów i właśnie ten, e, na przykład, no, Aleksander Wielki, czy taka postać istniała, no, wszyscy dzisiaj, no, kogo byś się nie spytał, to nawet kogoś jeszcze nienawidzi historii, na pewno oglądał film Aleksander Wielki, nie może on się trzyma. Tak, w tym filmie był pokazany... Przedstawiony jako taki gej straszny. Nie podobał mi no, się ten film w ogóle. Który znowu było Europy, ale no, ten. Właśnie. W każdym razie, nieważne tam jak film, ale, ale chodzi o to, że no, nikt nie będzie się kłócił z tym, że taka postać istniała i teraz wszystkie dzisiejsze przekazy na temat Aleksandra Wielkiego pochodzą od trzech historyków, którzy, którzy napisali jego historię, spisali jakby jego biografię. Tylko, że jest jedno... No i wszyscy zgadzają się, że ta biografia jest taka, no trzyma się prawda, jakby idzie, że tak się, tak się rzeczywiście wydarzyło, tylko że ci, ci, ci pisarze pisali to, zaczęli pisać e, biografię Aleksandra Wielkiego około 500 lat po jego śmierci. A, wow, Aha, Pierwszy, tak pokazane, Czyli po pierwsze nie mieli nawet kontaktu osobistego chyba z jego prawnukiem. Nie, nie mogli mieć po prostu fizycznego kontaktu i z żadnym świadkiem naocznym nie mogli mieć kontaktu. Tam koleś to pokazuje na tym przykładzie właśnie, że jaka jest różnica no i mówi, że nikt nie neguje na przykład prawdziwości e, biografii Aleksandra Wielkiego a z kolei jest duża żarza ludzi, którzy doszukują się wszystkiego tylko nieprawdy w tym Nowym Testamencie no i on tam właśnie podawał różne przykłady choćby właśnie, że ze starcznych książek najwięcej rękopisów po Biblii ma Iliada Homera no Iliada Homera ma 600 rękopisów w, tym, a w sumie była spisana 800 lat przed Chrystusem, a pierwszy rękopis jest z 200 roku, czyli jest. Znaczy nie, jak on ma, no tak, z, no, z roku, więc jest tysiące lat prawie różnicy między rękopisem a, a oryginałem, kiedy powstał. Aha. No i jest 600 egzemplarzy, no, a manuskryptów jest 6000. tysięcy. Tak czyli Nowego Testamentu Manuskryptów jest tak. 5 tysięcy. 6 tysięcy, tam niecałe we wszystkich językach. Także jakieś no tak. miażdżące... No i tam to, to nie pisze właśnie, że nie ma nic lepiej bardziej udokumentowanego niż Nowy Testament. Nie istnieje to, nie na wie, Ziemi to, żaden, tak, ściśle y, tak, mówiąc, nie istnieje żaden lepiej udokumentowany dokument antyczny niż y, Nowy Testament. Nie ma, to jest absolutnie numer jeden, potem długo, długo nic i dopiero potem cała reszta. Tak samo właśnie, jak tam są jakieś przykłady nieścisłości, które tam za zarzucano Łukaszowi, który który niby był historykiem, że tam jakąś gafę popełnił w pisaniu tego, a gdzieś tam ostatnio odkryto właśnie, że to nie, nie żadna gafa, tylko po prostu, no po prostu to tam chodziło o któregoś z tych, co... A, mniejsza z tym no. To ja myślę, że to dobrze wrócić na odwyku do takich paru przykładów i skupić się na, na rzetelności pisma, Biblii, tego, co, co sobie możecie kupić w sklepie i poczytać, bo... Mało ludzi o tym wie, a to jest rzeczywiście postawa. Po prostu dla mnie to już jest... Zbadałem to w, na we wszystkie strony i to jest oczywiste. Nie, nie ma co gadać nawet o tym, czy jest... Mówi, że, że Łukasz był medykiem, nie historykiem. A. Był też historykiem. Oprócz no... medykiem, tam, tam jest gdzieś jakieś inne źródło podały, że naprawdę był masakry... Znaczy, może inaczej, może nie był wykształconym historykiem, ale to, co zrobił z Ewangelią, to jest to musiał historyk pisać, o tak, a Przeka, przekaz, przekaz, Tak, bardzo dobry jest ten przekaz. I powiedzieli, że to jest taki właśnie, był krupulatny do, z wszystkimi detalami. Tak, to prawda, w porównaniu z resztą na pewno jest najbardziej, widać, że, że pisze, zna się na pisaniu historycznie, podaje daty, miejsca, zarządów tego, tamtego, więc no, podchodzi. A Kamilo do się pyta, czy apokrypy są udokumentowane, no są. No niektóre tak, też no, chociaż, no nie, dużo mniej, znaczy że no, które, no, bo tych no, jest no, dużo no, w ogóle. Są stare i tam na mają ileś ileś set lat, to jest fakt. Tylko... Tak, dlaczego, chodzi o to, że apokryfów jest mnóstwo i trudno powiedzieć, które, jedne są bardziej, drugie są mniej. My mówimy o, o Nowym Testamencie, który przynajmniej no, tej, tej zaakceptowanej części. To, co jest dziś w Nowym Testamencie, to nie bez powodu zostało włączone do Biblii. To są te najbardziej wiarygodne materiały. Te, co do których nie ma żadnej wątpliwości. No, bo tylko, nie wiem, może ze trzy księgi, co do których ktoś się zastanawiał, bo reszta była jasna od początku. Biblia, co jest częścią nie. Dobra, okej, okay, dzięki. Dajmy innym szansę też, bym powiedział. No nie? O, coś nie słychać. O, okej, okay, rozłączył się Mirek. No, dobra, Słuchajcie, nocy na odwyku, powiem. Przyszedł Kwiatek przez V, bardzo fajne, podoba mi się, fajnie to wygląda. Kwiatek yy, mówi, że się tniemy linikom. No, nie tnijcie się linikom ludzie. Po co? Lepiej posłuchać sobie tutaj chwilę. Dobra, nocy na odwyku, dzisiaj nie ma jakiegoś tematu. Myślałem, że zacznę jakiś, ale jak ludzie dzwonią mi się sam rozwija, dzwoni Krzyszman z uporem maniaka, coś chcąc nam komunikować. Pewnie będzie ochrzaniał, że nie działa radio, a tylko działa wideo, więc halo? Nie, ja co, kogo ja odebrałem właściwie? Nie wiem, kogo. Cześć, Martin Klemens mówi. O, Klemens. To zły guzik mi się najdzie znaczy, tak, w sumie... tak, A co, miałeś mnie nie odbierać? Znaczy, miałem cię odbierać, tylko najpierw miał być Krzyszman, ale to będziesz najpierw ty. Aha, okej. Okay. Y ja tak dzisiaj na ludzie chciałem się dowiedzieć, co słychać generalnie. No fajnie, zdrowy jestem nawet, ale jaja w ogóle. Ciepło jest, no... zdrowy jestem, wakacje mam. A jak, że, że tak powiem, twoje bodajże kam kamienie żałądkowe czy nerkowe? Właśnie dobre to... pytanie, bo nagle znikły i ja się zastanawiam, o co tu chodzi, bo yy, od tygodnia nie mam, mam zero objawów dokładnie, jak wypiję kole, to to co się okazało, że jest ale strasznie słodkie. Ale rozumiem, na Contest Camp już było wszystko w porządku, No właśnie tak? było w porządku, a pomimo Halo. tego było tak, tak, tylko ja się bałem, że nie będzie. I tak uważam, co jem i piję, ale nie wiem, czy to już mi przeszło, czy mi już przechodzi, czy co. No, więc ogólnie bardzo fajnie się czuję. No dobrze, cieszę się. Dobrze wiesz, że nawiązałeś do y, sprawy tych... Y niespotykanych zbiegów okoliczności, bo powiem szczerze, yy, yy, mówiłem to już parokrotnie, ja jestem nastawiony dosyć sceptycznie do sprawy, do sprawy wiary i tak dalej, a od czasu, kiedy zacząłem słuchać odwyku, yy, postanowiłem powiedzieć coś, coś, coś w rodzaju sprawdzam, no i od pewnego czasu czekam na te nie, niespotykane zbiegi okoliczności, które się mają w moim życiu Yy, trafia, czyli w ogóle, a powiem szczerze, do tej pory się jakoś to nie trafia a? właśnie. A, no to zobaczymy. Od kiedy tak się dzieje, że nie masz? Yy, bo, w ogóle się dzieje, w ogóle się dzieje, że nie mam, a postanowiłem, że zacznę na to bardziej zwracać uwagę właśnie od czasu, jak zacząłem słuchać odwyku. Czyli kiedy? Yy, to już będzie o Jezus. Ze trzy miesiące, no. miesiące temu zacząłem słuchać odwyku, czyli od jakichś dwóch miesięcy Dzięki twoim namowom postanowiłem powiedzieć, sprawdzam, zobaczyć, czy to, co mówi Marty no. się sprawdza. I nie wychodzi, co? Na razie wychodzi na to, że właśnie nie wychodzi, nie? Hmm. Chciałem się dowiedzieć, co, co, co ty na ten temat myślisz, jak odpowiesz. Nie mam pojęcia. A wiesz co, nie byłeś na Contest Campie, nie? Nie byłeś, bo wiem, cię pamiętam. Nie, nie... Nie byłem, nie byłem. Tak się stało tam, właśnie... Tam to utrudnione ze względu na mój wehikuł przymocowany do tyłka. A, no, no tak. Na wózku śmigam po prostu. A no. no, ale gdzieś w Warszawie mieszkasz, czy nie? Nie, a ze na efek. A, szkoda. W każdym razie tak było, że niezapowiedzianie przyszedł na... Przyjechał na ten kątę kam Gość się nazywa Bartek to jest, ale mnich na niego mówią. I gość jeździ y, motorem pod tytułem Romet produkcja chińska, 125 pojemności, jeździ sobie do Gibraltaru, pojechał z powrotem pod koło podbiegunowe do Afryki i gdzieś tak, i tak jeździ sobie tym, tak po prostu bierze, no i opowiadał o te wszystkich podróże, no i żeby go jechał na tak mało pewnym motorze i wrócił za każdym razem i przeżył to wszystko, to no... To, to już się wydaje dziwne. No i jakby on opowiadał o tych swoich historiach, to po drodze ma cały czas te zbiegi okoliczności. Powiedział, jak mu się raz motor zepsuł na samym początku jeszcze, jak jechał na Mazury akurat. No to se stanął gdzieś w polu, nikogo nie ma i tak stanął sobie właśnie i siedzi i był spokojny jakoś dziwnie. Nie? I tak posiedział chwilę i zaraz przyjechał jakiś facet na rowerze. I się okazało, że miał przy sobie klucze i jeszcze się zna. I wziął i naprawił mu to, czy tam zjechał z tym... W każdym opowiadał takie historie i jak sobie tego słuchałem, to sobie znowu przypomniałem o tych zbiegach okoliczności, że w takich podróżach jakimś cudem zawsze, za każdym razem te zbiegi okoliczności mu się zdarzały i ja sam też jeździłem właśnie w taki sposób i też to wtedy się tak dzieje. Ale z kolei jak żyję tak normalnym życiem codziennie, odzę do pracy codziennie, to wtedy ja nie mam tych zbiegów w okoliczności rzeczywiście, może być tak, że i przez, po, przez rok się nic nie dzieje, nie? I się też zastanawiam, skąd to się wychodzi. Że może to trzeba jednak coś zrobić ryzykownego, żeby dopiero to zobaczyć. Bo jak się nie naraża człowiek, to, to nie ma. Ale nie wiem, to ja też się zastanawiam. A jeżeli na przykład ja bym chciał zrobić, znaczy zrobić, coś takiego, chciałbym, żeby się zdarzyło, na czym mi bardzo, bardzo zależy, bardzo, bardzo. Mniejsze lub większe rzeczy i bardzo mi zależy. I to, to właśnie nie wychodzi. nigdy jeszcze nie wyszło. No to jest dobre ryzyko właśnie. Tylko patrz, to nie chodzi o to, że to są same zbiegi okoliczności, bo tak jest wszechświat skonstruowany, że one się dzieją, tylko no ma, według mojej teorii ingeruje tutaj Bóg i te zbiegi okoliczności, żeby były, to On musi chcieć je zrobić. Musimy to trzeba do Niego się zwracać, a nie czekać tylko, aż się same zrobią te zbiegi, tylko prosić Go, nudzić Jego o to, wierzyć przede wszystkim, że On tam jest i że On to jest w stanie zrobić. No tak według Biblii też wychodzi. Tu jest, jak mówią bracia yy, Rosjanie, sabaka zaryta. Ja jestem, tak jak mówię, sceptycznie nastawiony i ja potrzebuję, żeby mnie ktoś przekonał. No to że tak mówiłeś, sobie. hej, mówiłeś... jest I może to zrobić, to niech mnie przekona, yy... bo w ciemno ja, ja nie wejdę. Ja A to, to logicznie myślący, żeby w ciemno w takie rzeczy wchodzić. No. A to ja znam ten problem. Dla mnie yy, Dla mnie logiczne no ja też tak logicznie myślę, właśnie miałem ten sam problem i to, co mnie przekonało, żeby wziąć, zaryzykować jednak i uwierzyć, że ten Bóg jest, to było to, jak zacząłem sprawdzać tą Biblię. Zacząłem czytać, skąd się wzięła, kto to napisał, czy tak jest napisane, czy, czy tak nie jest napisane, tłumaczenia, źródła i uwierzyłem po prostu, że ten, to, ta książka wychodzi na to, że jest prawdziwa. Dużo ludzi za to tam się dało zabić i tak dalej. I te fakty się potwierdzają, no, potwierdza to historia, archeologia. No i to mnie przekonało. I dopiero od tego, że uwierzyłem, że Biblia jest prawdziwa, zacząłem myśleć, no to jeżeli Biblia mówi prawdę, to ten Bóg, który jest tam opisany, widocznie taki jest. No i to, i to był taki początek myślenia dalszego. Może w ten sposób. Dla logicznie myślących ludzi to jest dobre rozwiązanie. No właśnie widzisz, ja nie, nie wiedzę, że na przykład Nowego Testamentu nie ma, bo wiem, że na przykład żył ktoś taki jak Jezus, bo to zostało udokumentowane doszczętnie, to tu się zgodzę. Natomiast to, no co do cudów, co do tej ingerencji, że, że tak powiem bezpośrednio w życie ludzkie i tak dalej, no to sorry, nie możesz też opowiadać, że miałeś różne, różne przygody w życiu, które się rozwiązały pozytywnie, ale dopóki sam się nie przekonam na swojej skórze, no to mogę to mogę tobie wierzyć, ale nie wierzę stuprocentowo. No, ja to, to rozumiem. Ja się sam o tym nie przekonam. I ja to rozumiem, bo w stu procentach to rozumiem. Tylko patrz, tu jest taki problem, że żeby się przekonać, to musisz sam ich doświadczyć, ale żeby ich doświadczyć, to musisz najpierw uwierzyć, ale żeby uwierzyć, to musisz się najpierw przekonać. I tak w kółko. To, no. to jak? Musi Ostatecznie wychodzi na to, że musisz zaryzykować, bo się nie da inaczej. No w sumie może, że trochę racji w tym jest, bo nic nie tracę, nie? Jak, nawet jak zaryzykuję. No możesz stracić właśnie, na tym polega problem, nie? Jak... A co mogę stracić? No ja wiem, jak się okaże, że tego Boga nie ma, a weźmiesz, pojedziesz właśnie z dezolowanym motorem w podróż, bo ufasz, że Bóg Ci pomoże i potem Ci się motor rozsypie, rozkraczy i normalne życie kopnie Cię w tyłek, to się, to możesz stracić, nie? zawsze można powiedzieć ryzyk fizyk co nie no to jest ryzyko właśnie więc ryzyko to jest, ryzyko, jest zabawa nie no no a ja tak zawsze mówiłem że Bóg to jest dla odważnych ludzi jednak no, no powiedz, powiedzmy że że zaryzykuję. jeszcze ci chciałem dowiedzieć co to się stało że ostatnio od jakiegoś czasu nie masz wideo odwyków tylko same audio odwyki a Kamerę... bo osta... No tak, raz byłem chory, to nie da, za bardzo dałem rady pokazywać mojej takiej skrzywionej twarzy na na ten na kamerze. Potem to już nie wiem, co się stało, a teraz mi się bateria, znaczy nie, bateria żyje, tylko się zepsuł ten, karta SD. No i muszę kupić nową, to teraz nie nagram. Jakoś tak Ale samo tak, się działo. Tak jak widzę, to tu na odwyku ludzie dają dosyć solidne ściepy, więc kupię, powinno być kupię, w porządku no? chyba. Tak, tak. Już zamówiłem, musi dojść i będą już. To po prostu się tak dziwnie samo złożyło, ale nie, nie próbowałem nawet robić audio samo. Po prostu nie mogłem robić wideo, to robiłem audio. No, tak powiem. No, ale lepsze, lepsze to niż nic, prawda? No, całkiem dobrze. Niektórzy w ogóle wolą audio. Mówią, że lepiej. Ja tam nie Ja, po, ja powiem szczerze, że czasami też, natomiast są, są takie audio audioodwyki, w których prezentujesz różne rzeczy, no to Wtedy to bez, bez oglądania to jest ciężko. No prawda, ja wolę jednak z wideo robić. No, Znaczy nie wiem, jedno fajne, drugie też fajne. Próbuję jedno i drugie. Ob, oba są dla ludzi, tak powiem. No właśnie, no. I da Wiesz, się oglądać. Chciałem Ci pogratulować Twojego wpływu na kobiety. Ja tydzień temu cały, cały odwyk pisałem na, na czacie. Kopiowałem jedną wiadomość typu wokaliza, zaśpiewaj. Nic. O... Wiedział Martin jedno słowo i wokaliza przyszła, zaśpiewała. A to... Szacunek, <laughs> w ten sposób. A nie wiem czy dlatego, może się wypowie teraz dlaczego zaśpiewasz mi głupia, teraz się zaczerwieniłem, nie widać ten tym świetle. Jeszcze sam tydzień temu pod koniec powiedziałeś, że kobieta Cię słucha. No. A żartowałem tam. <laughs> No wiem, wiem, ja też żartuję, ale coś w tym jest. No dobrze, ja nie wiem dlaczego, bo ja dosyć brzydki jestem, jak widać, że taki trochę nie tego, tu mam czarne takie coś pod okiem. No, dobra. moja okay. ja prababcia, jak żyła, zawsze powtarzała, że chłop to musi być chociaż trochę ładniejszy od diabła, żeby kobieta znać. <laughs> no, ja lubię te pojedyncze, zawsze lubiłem. No, coś w tym jest. Trochę jestem. Nadam się. Dobra, no, dzięki, dzięki. Jest A okay. Poza tym uroda to nie wszystko, nie? No, na to liczę, właśnie, bo mam, moje, moja siła jest w moich. E, nie wiem gdzie. U, mam fajną powiedz... czapkę. Takie salomonowe wyjście, żeby nie używać bliskich słów. <głos> nie chciałem, chodziło mi o mózg bardziej, no ale dobra. <głos> Idę, da, dajmy no dobra. innym wejść jeszcze. Okej, okay, na razie. Tak, na razie, cześć. To był Klemens. A ja puszczę podkładzik, żeby se szedł tak w kółko. Dzwoni ten Krzyszman. Co powie Krzyszman? Jesteś Krzyszman, już jesteś teraz. O, jak buczy śmiesznie. Cześć, Krzyszman. O, cześć, cześć, cześć, cześć. No. Czy mnie? Pewnie. Dobra. bo ja tu jestem u babci i mam słaby internet. No i w ogóle. A, sobie dzisiaj nie posłucham. A, dzisiaj nie zdążyłem jeszcze odpalić tego radia, ale będzie, będzie. No. Dobra. Już o, jak Fajnie. A, bo ja mam ten, bo ja mam w iq nie? Sobie napisałem na notatniku, co mam powiedzieć, bo zawsze coś mi wypada z głowy. No i. No i muszę drugi raz dzwonić i jeszcze... No mów, mów. O, i cisza się zalęgła. Hmm, cisza, cisza. Co? Nic Co? nie było słychać. Aha, to tak, powtórzę jeszcze raz. No. Że ma, mam iGoogle, nie? No i tam mam notatnik. No. I sobie zapisałem co mam zrobić, no to już mam wiedzieć, bo zwykle z Tak, Aha, to, to już, już było. było. Następne teraz. No. No i wyświetlił, i mam przy okazji tam dowcipy, no i wyświetlił mi się żart o Jezusie akurat. To dajesz, a dawaj. Dobra. Jezus widząc, że na ziemi się dzieje, postanowił zejść do ludzi. Bóg, Ojciec, no. Po prostu robi to samo. Nie da się, żeby jeden chciał, drugi nie chciał. Nie ma takiego raczej. Nie, nie, nigdy tak nie było. Nie, nie znam przypadku. To ktoś tak. był pierwszy. Trzeba zrobić aneks do Biblii. W przypadku Krzyżmana jest inaczej. No. Dobra, to teraz mam drugą sprawę, że bo jestem u babci, nie? No. No i tam wyliczyłem sobie, że to jest jedno z najbardziej religijni... religijnych miast w Polsce. Ta babcia. Pierwsze to jest tak, że widzę, jacy tu są ludzie, Ale tak jakie? Ludzi, a drugie... Jaka to miasto? Pilsno. Pilsno. Czy to nie piwo stamtąd pochodzi? Nie, bo, to, bo jest czeskie Pilsno i jest polskie Pilsno. A, dobra, i jak tam w Pilznie? No i to jest takie miasto, wieś, która się nazywa niby miastem. No. Średnia wieku, moim zdaniem, to jest 70 lat. Mm. Mm. No i ludzie są tam, no... Je widzę codziennie z okna, jak wszyscy idą nam przed do kościoła, chociaż Co... jest środa. Codziennie w środę chodzą do kościoła? Jakie religijne miasto? Nie, wszędzie, wszędzie, wszędzie! W poniedziałek, wczorek, kiedy chcesz? Ósma, dziewiętnasta. I... i, it dobra, no to dziwne trochę, bo to ja się nie spotkałem nigdzie. No i patrz, i było coś takiego, że jeszcze w gazecie pisało, że coś tam, że powiat Dębicki jest najbardziej religijnym miastem w Polsce. A, wiesz, jakie jest najbardziej religijny. znaczy powiat Dębicki jest najbardziej, yy, no, religijnym powiatem w Polsce, a wiesz, jest najbardziej religijne miasto powiatu Dębickiego? Pilzno. No. O kurde, byłeś w samym centrum religijności w Polsce? Ale jaja. <śmiech> Najbardziej religijne okay. miejsce nic, no Co masz jeszcze w notatniku? No i właśnie jestem w tym piźnie, no i tam jest górka, no i ja mieszkam pod górką i na górce jest kościół, centralnie taki duży kościół. O, w tym piźnie jest jeszcze jakiś tam klaszczor karmelitów, co jest jakiś tam obraz Matki Boskiej, taki odginał chyba. Ja, oryginał, której? Bo wiesz, że ich dużo trochę jest. A, no to... Nie wiem, mama mi powiedziała... No dobra, to, ale trafiłeś, no, jakie wakacje. Wakacje z religią, jedź do Bilzna, codziennie msza, po południu droga krzyżowa, a potem gorzkie żale. No. Dobra, Super. i wczoraj, wczoraj była chyba jakieś Piotra i pała, coś takiego, no i że jestem tu sam z babcią, a wiadomo jaka jest babcia, mhm. musiałem iść wczoraj do kościoła. O, no I moja... jak to musiałeś? No co, co to za zmuszanie ludzi do chodzenia do kościoła? O wiesz co, ja mam taką rodzinę, co tu się wszyscy wychowali właśnie, no dobra, taka, że ja mówię, że nie, ale nie, ja muszę iść do kościoła, no i zwykle wstaję yy, sobie o dziewiątej i o dziesiątej zasypiam na ławce. Nie, no, no, takie... nie, no, ja mam co do zmuszania chodzenia do kościoła, to ja mam jednoznacznie złe zdanie, żeby zmuszać ludzi do kościoła, no to, to jest hamowa straszna, no. Ja roz rozumiem, że według nich to jest dobra rzecz, ale niech każdy sam wybiera za siebie, nie? No, no wiem, jak będę dorosły, to będę mógł wybierać. No właśnie. Według mnie to już jesteś dorosły. Skoro masz już własne zdanie na ten temat, to już jest wystarczająco dużo. To już świadczy o tym, że masz własne zdanie, więc już masz własną wolę. No już jesteś człowiekiem, no rany. Co to za wyznaczanie dorosłości na, na, nie wiem, równo 18 lat. Bez sensu. A Wiesz co mnie najbardziej bawi? Co cię bawi w tym? Bo moja mama jest taka bardzo religijna katolicka, no i jak ktoś tam jej mówię o Matce Bożej, no to jak mówię, że Matka Boża jest zła, czy coś takiego, to ona wtedy mnie zwala słowem nie obrażaj Pana Boga. <głos> jak mówisz że mat Matka Boska coś Matka. tam, a ona mówi nie obrażaj Pana Boga, tak? Aha. Tak. Znaczy, że to, je, to jest więcej niż taka czwórca już znaczy. To czepili Boska. ją tak do Boga. No dobrze, że, że Matka Boska o, wiesz, i ja, ja jedno byłem, jesteśmy. Tej... teraz. Hmm. Przypomniało mi się teraz jakie miałem, jak byłem małe wyobrażenie tej całej świętej rodziny, że to się tak nazywa. Jakie? Że jest sobie niebo i niebo to są takie chmurki i niebieska przestrzeń. No. No, no i gdzieś tam na końcu tego, te, tego nieba jest taki mały, pokojowy właściwie domek z Dragona. No. No i w nim mieszka sobie Bóg, Matka Boża i Jezus. Taka figura Jezusa, takiego, co widać, cierpiące, nie? No, no. Je jeszcze nie, że cierpi... No jeszcze nie, z nie znieśli od dupusku pierwszej komunii. No i tak przodobili tego Jezusa, że mu że to cierpienie jego... Te... No znowu najciekawszy miejscu przerywa. No rany, co za połączenie. I daj, nie ja... wiem, co było w domku. A. Że patrz, jest figurka Jezusa na krzyżu, nie? No i... no... I co widać... Nie, dobra, nie da się, bo ci za bardzo przerywa sieć, sorry. Powiedz babci, żeby kupiła Neostradę, bo, za, bo nie da się za bardzo gadać, bo ci teraz sieć padła. Także na razie, Krzyszman. a kiedy indziej opowiesz już. Bo... bo trochę przerywa Krzyszman. Dobra, koniec y, Krzyszmana. O, w ogóle, no nie, nie może być tak, żeby tak długo gadamy, więc będę skracał teraz wypowiedzi. Dobrze, dzwonią ludzie i... o, dużo ludzi, cztery osoby. I może ono mieć jakieś pytania czy coś tam, bo dzisiaj temat jest luźny. Krzyżman powiedział, jak sobie wyobrażał niebo, to by był fajny temat, ale pewnie będzie jakiś inny za chwilę. No cześć, no co Halo? No cześć, czy ty jesteś Kuba naprawdę? Tak, ja jestem na Fordy Kuba. No, to dobra. I, i ja mam tak, y, to jeszcze, tych nietypowych zbiegów okoliczności. No właśnie. Ja, ja mogę na przykład powiedzieć tyle, że dzięki nietypowemu zbiegu okoliczności żyje mój brat starszy. Ła, wow, opowiadaj, to opowiedz, jak to było. Y, moja mama, będąc w fabie, jeszcze przed chorobą mojego brata, poznała dwójkę ludzi posiadających y, małżeństwo, posiadających małą firmę. No. I zaprzyjaźnili się tam. Zupełnie przez e, przypadek. Mm -hmm. Miesiąc później mój brat zachorował na ziarnicę. E, nowotwór let... węzłów chłonnych. O oh, ja. Yeah. E, na początku chemioterapia, strasznie znosił. E, brat miał wtedy 16 lat. No. E, po skończonej chemioterapii nastąpiła laseroterapia. Jeszcze gorzej, w momencie, kiedy powiedziano mojej rodzinie, że nie da rady, już nic nie wiedzą, co zrobić, właśnie to, to małżeństwo z własnych pieniędzy opłaciło badanie specjalne, które miało sprawdzić, co się z tymi guzami stało. Dlaczego one nie umierają? A to tak było? Znaczy, bo, bo tu, czekaj, nie powiedziałeś, że guzy nagle umarły, tak same z siebie? Właśnie, dlaczego nie? A. Powinny po tej chemioterapii Aha, a, nie Dobra, a nie chciały. A nie chciały. się okazało, y, tam do Warszawy w ogóle pojechaliśmy na jakieś specjalne badania y, do prywatnej kliniki. No. I się ogólnie okazało, że to był jeden na kilka milionów przypadków, takie jakie występują, że y, guzy, które umarły, ale jakby się nie rozłożyły w środku ciała. Jasny piorun, ale dziwne. Ja. I co dalej było? Zostały po prostu wycięte, bo normalnie to czymś tam groziło wycięcie, wycięcie takich guzów. Aha. Nie wiem dokładnie jak to wyglądało, wtedy byłem dużo młodszy. O ja. się tym po prostu nie interesowałem. Hm. I praktycznie dzięki temu mój brat żyje, bo to, to groziło mu śmiercią. Ale jaki, no Taki... to jest... Wow, no to dziwny zbieg okoliczności faktycznie. E, no nie? No. Mi się wydaje, że tak. No mi się też tak wydaje. No ale to tam nie było gdzieś tam Boga w tej historii za bardzo, czy był gdzieś po drodze? Mi się wydaje... Znaczy mój brat nigdy jak, jakiś specjalnie wierzący nie był. Mhm. Ale moja mama zawsze bardzo się modliła, chodziła do kościołów, mhm. przez pewien czas u jakiegoś radioterapeut, czy jakoś tak to się nazywało, które no. jakieś tam mistyczne moce miał czy coś w tym stylu, już po prostu w takim kryzysie, kiedy już naprawdę nie było wiadomo co robić. O, no. No dobra, Z, a, ale mówi, że to pomógł Bóg, energoterapeuta, czy zbieg ja, okoliczności, znaczy, czy jak? Ja myślę, że Bóg przede wszystkim, mhm. bo dla mnie to jest niemożliwe praktycznie, żeby... Coś takiego się wydarzyło, mi się to po prostu w głowie nie mieści, żeby jeden na kilka milionów przypadków, tak? No ja, jeden na kilka milionów przypadków, fakt, to jest trochę niewyobrażalny zbieg okoliczności, jak dla mnie, rzeczywiście. I, i on żyje, nie? Żyje, żyje. I jak się trzyma w ogóle? I co właśnie on sam o tym mówi? Słucham? I co on sam o tym mówi wszystkim? On jakby stara się nie pamiętać tego, co się wydarzyło, bo to były naprawdę złe lata dla niego. On to strasznie znosił. No, nie stara się zapomnieć. Jest. Zwłaszcza, że to jest taki nowotwór, który ma duże skłonności do nawrotów. A racja, no to to jest. W życiu w stresie trochę, stresuje się tak trochę tym? Nie wiem, nie widać po nim. Okej. Okay. Ja nie. Do głowy mu nie wejdę. No też prawda. No dobra, dzięki za ten. zbieg A... coś, no ja mam jeszcze takie pytanie, mm -hmm. bo w Biblii dużo jest po, o przebaczaniu i tak dalej, prawda? No jest. I sprawa wygląda tak. Moja mama miała z moim ojcem rozwód 8 lat temu. Mm -hmm. Niestety, tydzień temu pochowaliśmy ojca. O oh, ja. Yeah. I w moim domu przez 8 lat temu było strasznie. Po prostu masakra, nie chcę mówić dokładnie. Czy mm. Jak ja nie jestem po prostu w stanie wybaczyć swojemu ojcu to, za, to za co się stało, to muszę dorosnąć, czy...? E, to ja powiem tak, bo ja miałem podobne... Znaczy, właśnie dużo ludzi miało, nie? No, bo wiadomo, żyjemy w świecie takim, jaki jest. To, to nie jest, że świat reklam, jak pokazują jakieś tam spoty wyborcze, wszyscy są uśmiechnięte rodziny. Gówno prawda, większość rodzin ma problemy jakieś i ja wiem, jak jest cholernie trudno wybaczyć. A ja powiem tak, na razie nie oskarżaj się o to, ani się nie obwiniaj, tylko odczekaj, bo to jest najprostsze i najskuteczniejsze lekarstwo na takie coś, to jest po prostu czekać, bo sam czas, sam z siebie sprawia, że ty inaczej zaczynasz na to patrzeć, jak już dopiero, jak już nabierzesz dystansu jakiegoś, bo czas tak robi, że już się inaczej, wiesz, to już nie jest aż tak odległe się robi to wtedy o tym pomyśl i wtedy się zastanów. Na razie to nie, na razie nie myśl za dużo jeszcze o tym. Po prostu daj sobie czas. Ja bym tak powiedział. A później Dobre. dopiero się zastanawiaj, czy wybaczyć, czy nie wybaczyć, bo teraz to jest za wcześnie chyba. Tak myślę. Dzięki. Tak mi się zdaje. No. No, także dzięki za telefon. A Ty oglądasz, słuchasz często Nocy na Odwyku, czy tak teraz? Właśnie pierwszy raz, bo po prostu do tej pory nie miałem okazji. Wow, no to... Zawsze jakoś mi przepadało. A, no A teraz to... właśnie specjalnie, żeby zadać to pytanie, pamiętałem, się pilnowałem. Tak mi się wydaje. Jak ktoś chce zadzwonić, jakąś radę dać, to, to zapraszamy. Jeszcze tutaj będę chwilę. Dzięki, Kuba. Także Wpada i częściej też. I jeszcze tak wębka wostek, to no. ostatnio piku widziałem książkę Dobry Jezus i zły i łoty Chrystus. O ja, cóż to jest? Czytałeś to? Przeci Przeczytałem pierwsze dwa rozdziały. Byłam tu do siebie, że po prostu idę do empiku i jako, że nie mam kasy za bardzo, to biorę się no. tam na kanapie i czytam książki na miejscu. No i co to było? O czym to? Yy, ogólnie było, że Jezus i, Chry i Chrystus to były dwie, dwie oddzielne osoby. To było w ogóle w, sek w sekcji fantastyki, tak? A, Więc to było to... do tego, że to nikt nie potraktuje na poważnie. Aha. Chociaż kto wie, tak? Yy, A, to okay. byli jacyś bliźniacy, którzy... Jezus był właśnie t, niby ten dobry, a na początku książki był przedstawiony właśnie jako ten zły, który się nie pilnuje słów. Muszę chyba pójść właśnie przeczytać do końca, bo nie wiem, jak to się da. No znaczy, to taka, to jest taka, no ja w sumie lubię takie rzeczy, o ile to jest zaznaczone, to fikcja, no bo y, pozwala sobie wyobrazić różne tam inne scenariusze, czy coś tam. No ja w ogóle lubię takie, to takie jest serio religious fiction, czy coś pewnie. Może. <śmieniu> Czyjaś tam hipoteza. No to Mirzi Małgorzata, zresztą to podobna była historia, też jakaś tam alternatywna historia, powiedzmy. No. Dobra, dobra. Krzysztof, to w pan jeszcze. Okej, na razie, Kuba, cześć. E dobra, no słyszeliście, co Kuba powiedział tak, że dzisiaj było o poważnych bardziej rzeczach i bardzo dobrze. E Biolog na czasie mówił. Martin, ma statyw. Tak jest, mam statyw. Mi dzwoni parosu, dzwoni Henryk, ale dzisiaj go boję odebrać, będzie bo długo mówił. Dobrze, niech powiedzmy, kon... w skrócie. Cześć, Henryk. Witam, Martin. W końcu się dodzwoniłem do ciebie. Tak, ale mogę ci dać, powiedzmy, do pięciu minut, bo dużo ludzi wiesz, dzwoni, bardzo dużo ludzi dzwoni. Ja dziś mam taką ważną rzecz, że właśnie chciałem więcej niż pięć. Pamiętasz, bo mówiłem no w tamtym tygodniu i, no. i ta sprawa, co się stało, Mówiłem ci, co pisała ta dziewczyna do mnie z Zakopanego. Tak, tak w skrócie, to przypomnij, tylko tak w skrócie, o co chodziło to już ci powiem, ale chciałem tylko jeszcze odpowiedzieć człowiekowi, który mówił, że ciężko jest wybaczyć. No powiedz. Tak na szybko. I w mojej rodzinie, co pomogło, co były takie po prostu między teściową a synową, że się biły i szaty z siebie zdzierały, jak się nawróciła a, synowa, to modliła się o tę osobę, której nienawidziła i Bóg zabrał to przy paru, paru, e, paru dni. To jest numer jeden, który zawsze studkuje, ja próbowałem i działa 100%. Ale się co się, modliła 100%, się, że co, o co? Modliłaś tak. się, żeby Bóg jej zabrał złość do tej osoby. A, okej. Okay. I Bóg to robi. Jak się modlisz za tą osobę, którą nie lubisz, masz z nią problem, to Bóg ci zabiera. No to tylko złość. ja myślę, że to działa dopiero w momencie, jak już postanowisz, że chcesz komuś wybaczyć. A jak nawet tak, nie wiesz, czy się... chcesz, czy nie chcesz, to... No więc tak, ja to, ja, ja, to wszystko jest to? powiązane z ta, ta moja sprawa i to jest niesamowity zbieg okoliczności. Dlatego myślę, że to bardzo dużo ludziom pomoże, bo sam dzisiaj temat zbiegu okoliczności jest dziwny. No tak wyszedł z... rzeczywiście. Zbieg okoliczności Słucham. pojawił się temat zbiegu okoliczności. Słucham. Miesiąc temu ci mówiłem, że, że może zaniecham te moje projekty, dopóki Bóg mi nie odpowie taki naprawdę sposób, żebym wiedział, że to on. Pamiętasz kiedyś? Tak, ci pamiętam. Mówiłem? Mhm. Mówiłeś, to to do zobaczymy, co się będzie działo. I w tamtym tygodniu Dobra. czytałem Ci list od tej dziewczyny z Zakopanego, która mi napisała, przepraszam, bo jest krótki. Tak. Myślałem, że nasza wiara katolicka jest najlepsza pożądana, a tu się okazuje, że po zaznajomym się na razie cząstkowym Pisma Świętego zacząłem rozmyślać, dlaczego tak wszystko w naszej wierze zostało przewrócone, wręcz stosujemy pogańskie praktyki i nie zapomnę pewnych słów, że nie obejrzymy się, jak będziemy wyznawać diabła. I zawsze miałam te słowa w głowie. Teraz już wiem, że to się iści. Czyżby zostaliśmy zwiedzeni? Przecież w Biblii jest napisane wyraźnie wszystko, a ludzie chyba nie czytają. Proszę, odpowiedz mi. Pozdrawiam. Pamiętasz to w tamtym Pamiętam, tygodniu? pamiętam. Pamiętacie też, jakby iście tydzień temu, to czytał tak. Słuchaj, no, ta że... sprawa jest tak dziwna, że dlatego myślę, że dużą ludziom pomoże. Jeżeli mi dasz czas, to ja bym chciał powiedzieć, bo Tomu, to jest bo mnie, bo mnie to zaciekawiłeś teraz. Jest tak, teraz ona, ja je odpisałem tam właśnie o tej wierze, że wiara to jest tylko droga do Boga i tak ładnie je napisałem, to mniej więcej, żeby je prześwietlić w prosty sposób. Ona mi odpisała, że mi dziękuję bardzo za odpowiedź, że ja byłem odpowiedzią na jej modlitwę, bo do niej ona poznała prawdę, ale nie była pewna, czy to jest ta prawda, bo w Biblii zaczął Bóg jej otwierać oczy, ale to jak ja się dopytałem, kto jej pierwszy głosił do Ewangelii, okazało się, że to było świadkowie Jehowi. <grych> no tak, to się nie dziwię, że I tobie ta do Boga, żeby jej pokazał tą prawdę i która ta droga jest prawdziwa A. i dlatego do mnie napisała. I teraz chciałem powiązać to z tym, dlaczego ja w ogóle ją miałem wśród znajomych. Okay. Bo ona dała przez jakiś czas te moje widokówki, które ja robię o tej Ewangelii. A więc ja... Zapraszałem moją mamę, która jest strasznie religijna i w domu odprawia tam modlitwy do Maryi z innymi sąsiadami. Ja zaprosiłem tak. moją mamę, jak Ci mówiłem. Ona nie przyjęła zaproszenia, także ja troszeczkę się bo zapraszałem wszystkich jej, jej znajomych. Mówię, zobaczę, kto przyjmie. No i ta dziewczyna przyjęła, a jeszcze u niej widziałem różne figurki takich Matki Boskiej. Mówię, no to tym bardziej ją zapraszam. Zobaczę, jak się zdenerwuje ta kobieta. A to młoda dziewczyna, co prawda. Mhm. No i teraz tak, ja, ja do Polski jadę za dwa tygodnie, prawda? No, no, no, właśnie. Mówiłem I, i, i w poniedziałek modliłem się tak strasznie do Boga, Boże pomóż mi, daj mi jakiegoś mocnego ducha. Jak ja tam dam sobie radę wśród tej mojej mamy religijnej i tego całej rodziny, jak tam będzie tak mi ciężko i tak prosiłem Boga strasznie. I prosiłem go, żeby też się przyznał do tego jeszcze raz, tak? jak Tobie w, w miesiąc temu też prosiłem, żeby przyznał się, czy on naprawdę jest w tym projekcie, czy ja to robię praktycznie dla siebie, czyli on się przyznaje do tego, co ja robię i na Szukaj Boga, i na tej Ewangelii. I na drugi dzień właśnie to jest ten list, co czytałem przed chwilą. Ona napisała, No prawda? To już było jedno potwierdzenie od Boga. Mhm. Ja później do niej piszę, skąd ty znasz moją mamę, bo tam wyjaśniłem jej, dlaczego ja ją w ogóle zaprosiłem. Ona mówi, twoja mama widziała, że ja maluję ładnie obrazy i napisała do mnie, prosząc mnie, czy mogłabym zacząć się uczyć malo malować obrazy świętych, bo chcę... Oh yeah. Mi powiedzieć, co przeżyłaś, że mi na, namalowała obrazy y, tam Matki Boskiej i inne rzeczy. O masakra. No dobra, no dziwne I historie. Teraz tak. I ona mi się pytała, co ty myślisz o, o malowaniu świętych. Ja jej wytłumaczyłem, że malować można wszystko, ale w Polsce się ludzie do tego modlą, Tym bardziej w górach, dlatego Bóg przed tym bardzo ostrzega, żeby tego nie robić. To prawda, wszystko ja co musisz. Przy, drugie przykazanie i to wszystko. Ona mówi: "O, dziękuję Bogu, że mi powiedziałeś, ja już tego nie zrobię." Napisała do mojej mamy, że tego um. nie zrobi. Wow. Mama się strasznie zdenerwowała, że ona tego nie zrobi. Wysłała jej trzy listy i teraz tak, następne powiązanie z tą sprawą. W międzyczasie ja rano wpisałem się do takiego profilu, który nazywa się Matka Boska Fatimska, że tam wiesz, jest jeden pośrednik, prawda? Napisałeś no. się na Matka Boska Fatimska, że, że, że nie Mar do Marii się lepiej nie modlić? Tak, tak. Często wpisuję takie różne wersety do tych ludzi, którzy tam, wiesz, tej matki boskiej jest bardzo dużo. To, to się ja przecież właśnie... zabiją to... tam, no. No i teraz tak. I teraz to było właśnie na drugi dzień po tym, jak już ja byłem z nią w kontakcie. No i okazało się, że tą matką boską Fatimską profilem jest ksiądz. Słuchaj. No i ten o. ksiądz teraz napisał do mnie. Jest. Wystosował no. mi poważny list i teraz też króciutki, także szybciutko go przeczytam. Dajesz go, dajesz go. Już go daję. I on właśnie mi napisał, tylko daj mi moment, bo by I to jest tak wszystko powiązane dlatego ja proszę cię o więcej czasu, bo ja myślę, że pomożę... No to, mów temu, to jest ciekawe tam teraz, no. Że chcę słyszeć te zbiegi okoliczności, bo nie tak powiem, że ja nie zdążam, teraz zabodlim. To szukaj tam, a ja w międzyczasie powiem, że bo ludzie pytają. Fajna opowieść, kto mówi? Więc mówi Henryk, który jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych dzwoni ze Stanów, ale nie przez telefon, więc nie będzie płacił dużo za komórkę. Tak, ja mogę gadać w nieskończoność. Teraz... E, teraz tak, poczekaj chwileczkę. Już, już otwieram, już otwieram, bo to jest... Bo ja tobie wysłałem to zdjęcie, które... I ty może nie dostałeś nawet. E, ja ci tam napisałem, że dużo rzeczy się dzieje u mnie w, do... w życiu teraz. No bo e, byłem, może... na, byłem na obozie, to jeszcze się od... A, także tak. Ksiądzka, ksiądz katolicki napisał do mnie tak. Z całym, z całym szacunkiem dla wolności słowa, ale szanowni Państwo okupiacie tysiące ludzi na tym serwisie proka, propagowaniem błędnej interpretacji słowa Bożego Je, jeśli jesteście y, y, być uczciwymi, proszę abyście się określili kim jesteście tak naprawdę z wyrażaniem szacunku KS czyli chyba ksiądz prawda no. JT A, i ten ksiądz mi to wysłał, ja mu napisałem, że przepraszam księdza bardzo, ale to tak naprawdę to wy macie błędne interpretacje no i zostawiłem to ale ten ksiądz tego nie zostawił. On później w swoim śledziku i do wszystkich swoich znajomych napisał coś takiego. Proszę uważać na profil na naszej klasie, no i mój numer. <śmiech> Warto się z tym portalem tego z profilu, aby wyciągnąć wnioski, jak bardzo błędną jest tam interpretacja nauki Chrystusa i całej Biblii. To cię, ba cię, bardzo ważna. Ksiądz cię zareklamował. <głos> tak. <głos> dlatego, że ty wrzuciłeś na portal maryjny informację, tak. że według Biblii nie należy oddawać Marii czci i ksiądz, tak. który cię mówi, że nie masz racji, w nagrodę tak. za to cię zareklamował i wszyscy tam tak. przyszli i ale jaja ja w ogóle ja. Słuchaj, on to położył na śledziku, wysłał to do znajomych, a że moja mama która zbiera te Matki Boskie też go miała w znajomych ona to otrzymała od niego i moja mama od razu napisała do mnie wiem, że to jest twój profil bardzo mi przykro, ale dostaliśmy upomnienie od, od tego i tego właśnie profilu, żeby przed tobą się przestrzegać. Mówi i napisała do mnie: Przestań już tą Biblią e, baptystyczną. Baptystyczną ja Biblią. Ja jej oh. odczytałem, że ja, jeżeli byś poczytała wszystkie rzeczy na profilu, ja nie, mam, ja nie cytuję Biblii baptystycznej, tylko katolickiej waszej bo jest bardzo dobra interpretacja. Bardzo no dobre tłumaczenie, tak? To, to jest wszystko w międzyczasie i później właśnie zaraz po tym, jak, on, jak ona mi to przysłała, to właśnie ta dziewczyna jej wysłała, że nie zrobi jej tej, wiesz, nie namaluje jej tej firmy Matki Boskiej i mama się wkurzyła i pisała jej też, żeby się przede mną przestrzegała, wiesz, bo widziała, że ona mnie ma u znajomych. ja. Oh yeah. no. I, I napisała jej trzy listy. Co ciekawe, jeden z tych listów do mnie dotarł. I ja no myślę, no co no. ona pisze tak nie na temat, ja nic nie pisałem, ona mówi... Bardzo mi, mnie dziwi, że nie rozumiesz, że my nie modlimy się do obrazków i do figury, ani do ramek. I taki, taki długi list. I ten list miał iść do tej dziewczyny, z tego co ja się później z nią zgadałem, a ona tak. go wysłała przez przypadek do mnie. To ta mama, co chciała się nauczyć malować obrazki te święte, tak, mówi, że my się niej nie modlimy. Trzy, e, żeby przede mną się przestrzegała, bo my, my jesteśmy, że ja jestem po prostu w ogóle, wiesz, z innej wiary, to i tamto. No. Ostrzegała ob obcą osobę przed swoim synem. Super, mam. No, no, nie nie skomentuję. Teraz dalej. No i ten jeden list do mnie przyszedł. No ja je odpisałem, wszystko wyłożyłem, jej Ewangelię znowu ponownie. Odnośnie tego e, wiesz, e, o, o, tych, tych, y, o tych tych wiesz, o, może nie powinno się to tak wiesz, wyłożyłem jej tak, że dobrze, że do mnie to przysłała, bo bo chciała tamtej w głowie namącić. O, to ciekawe, tamta dziewczyna już praktycznie jest nawrócona i ta jak Bóg u niej działa, to ja jeszcze nigdy nie widziałam. Ja jestem w nią w kontakcie codziennym i ona tak rozumie Biblię, że mnie czasami zadziwia, jak Bóg do niej przemawia przez Słowo Boże. Jest to niesamowity, niesamowity wzrost duchowy, jaki ona dostaje w tym wszystkim. Ta no dziewczyna to uwierzyła, też. że Biblia ma rację. No. Następna sprawa. Ja teraz przedwczoraj Weszedłem do mojej mamy na profil i mówię, zobaczę jeszcze, kogo ona ma, no to, o, jeszcze nie skończyłem. No i teraz z tym księdzem, nie? Z tą Fatimską. No właśnie, co z tym księdzem, bo to też taka Księdze. jazda. Ja z wieczorem przyszedłem do domu i tak mówię, do mojego pastora też, bo taki młody chłopak jest. On mówi, wiesz co, zrób widokówkę i napisz to, co on ci napisał, będzie dobra reklama. No i zrobiłem to widokówkę. Znalazłem księdza katolickiego z palcem do góry i napisałem, ksiądz katolicki poleca, warto zapoznać się porta z portalem tegoż profilu, aby wyciągnąć <głos> wnioski, jak pewna jest tu interpretacja nauki Chrystusa oraz całej Biblii. Ja, I po napisałem, zapraszam wszystkich do korespondencji, piszcie podając przykłady, jeśli uważacie, że treść mojego profilu jest niezgodna z nauką Pisma Świętego. Wow, no to jest to mocne, Powinien być każecie pracować. Wysłałem naprawdę. do niego zaproszenie, pisałem do niego trzy razy, żeby przyszedł i wypowiedział, swój, co, co widzi z błędnego. Ludzie jemu się zaczęli wpisywać na jego śledzik, że, że nie powie, co on widzi błędnego. I ten ksiądz, ja do niego wysłałem trzy zaproszenia, on schował głowę w piasek, kompletnie nie można go znaleźć, nie odpowiedział nawet na jednego mojego maila i usunął ten cały śledzik. Jesteś. No przynajmniej się zorientował, żeby Cię nie reklamować. Będzie się konsultował pewnie z księdzem biskupem, żeby się dowiedzieć właściwie, to dlaczego my się modlimy do tej Biblii, proszę księdza, bo ja nie wiem. No. Teraz to jest tak dziwnie cała sprawa powiązana, bo to jest zaraz po tym, jak się do Boga modliłem, żeby dał mi taki naprawdę, taki odpowiedź. I teraz następna sprawa to jest taka, że ja znalazłem następnego księdza u mojej mamy w profilu, mówię, do niego napiszę. Może on podejmie się jakiejś debaty. Wow. No i tak, nie napisałem, tylko mówię, zaproszę go najpierw. O. Oh. Ja go zaprosiłem i on mnie zaakceptował. Pochodził po moich zdjęciach, pod jednym się ładnie podpisał. Szóstki mi dał zdjęć. Wow, no patrz. Wiesz i, i co cię, Wiesz, dał mi szóstki za, za, za trzy zdjęcia, które mu się bardzo podobały. Mm -hmm. I, I Mało tego, wpisał mi się bardzo ładnie do profilu mojego. Ok, oh. bardzo króciutko, ale bardzo ciekawie i zagadkowo. E, w dniu twojego no zaproszenia mnie do znajomych życząc Ci wspaniałych dni pełnych ciepła i słońca, ale i oddania przyjaciół tysiąca wyrazów sympatii i miłości od najbliższych, jak i zrealizowania sentencji płynącej z dzisiejszego święta apostołów Piotra i Pawła. No i Kościół fajnie. to dobrze wie, ponieważ jest świadomy, że słowa Zbawiciela muszę głosić Królestwo Boże jak najbardziej odnoszą się do Niego. Chętnie oddaję się za świętym Pawłem. To, co, że głosicie, Ewangelię, nie jest mi powodem do chwały. Świadomy jestem ciążącego na mnie obowiązku be, e, biada mi gdybym nie głosił Ewangelii. To, to jest to... tak dziwna sprawa, bo przecież on chodził po zdjęciach i widział, że tam pisze, czyśca nie ma. No właśnie, trochę mnie to dziwi, bo on cię pochwalił za to, że mówisz ludziom o Bogu, ale z drugiej strony faktycznie, jak masz na zdjęciach, że nie ma czyśca, że wam dam 200, komuś 200 dolarów, jak mi znajdziecie czyściec Biblii. Na no was ktoś? I to jest, dlatego tu Bóg tak mi pokazuje no. dużo rzeczy na raz. Ja nie wiem, czy mu zawiązał oczy, ale że nie jaja. widzi, ale widzi, bo ja wczoraj jeszcze zrobiłem widokówkę, że papież powinien być mężem jednej żony i on był pierwszy, który weszedł i nie wyrzucił mnie ze znajomych i nic nie komentował. Ale jaja. No, ksiądz księdzu nierówny, ja się też nauczyłem, no, żeby tak znowu na księży nie najeżdżać, bo naprawdę różni są, są bardzo wśród nich ciekawi ludzie, no, bym powiedział. To i no i mało tego, ja to piszę do tej dziewczyny właśnie w, w tej stronach w, w właśnie koło Zakopanego, co, co, co ona się nawróciła. Ona mówi, ja wiem, ja pisałam do tego księdza, że czemu oni tak prze, przekręcili całą, wiesz, naukę biblijną i no. trzymają się takich głupot i on mi nie odpisał w ogóle. Mówi, może to dostał jakiś znak od Boga, może się o coś modlił i dostał znak od Boga i zaakceptował ciebie, może on też to jakoś tak odebrał. Coś Mówi, tymi? mało tego, wysłałam do innego księdza, żeby mi wytłumaczył, czemu tak przekręcili naukę chrystusową. On je powiedział, napisał je coś takiego, ja sam rozważam, modlę się o dobre rozpoznanie Pisma Świętego i z tym pytaniem musisz iść do proboszcza. O ja, no to widać... Księdza są tacy, co sami też widzą różne rzeczy, no. Teraz tak, ja tego samego, tego księdza, o którym ona też mówi, też go zaprosiłem do mnie, zobaczę, coś się stanie. No i on też mnie zaakceptował i też mi się ładnie wpisał. No, co on fajnie. mi się wpisał, on mi się wpisał dzisiaj. I, i, i pod, pod, pod śledzikiem, którym mi się wpisał, w, w ogóle, w ogóle jest to bardzo dziwne. Pod tym, co on mi się wpisał. Ja, tak, jakby się to też zgadzał. No. E, a więc tak, pod czym się wpisał. zaraz Ci pokażę, o jest a masz historię ja. Yeah. jest to tak ciężkie do zrozumienia i teraz tak, słuchaj to ja napisałem tak, bo wkładam do śledzika różne rzeczy ja dałem tą właśnie wypowiedź tamtego księdza ksiądz katolicki poleca, warto zapoznać się po, z portalem tegoż profilu aby no wyciągnąć tak. wnioski jak bardzo błędna jest tu interpretacja nauki Chrystusa no tak, też mówię, no? to, to, to to włożyłem do śledzika żeby zareklamować tą całą debatę a ten ksiądz wpisał mi się króluj nam Chryste. I tyle? Tyle. To to dziwny też ksiądz. A może on nie patrzy, a co, co pisze, bo to takie trochę nie na temat jakby. No ale właśnie, no, ale mhm. wiesz, ja, ja dużo tam ostatnio pisałem o Matki Boskich, dużo dawałem takich refleksji, że na przykład jak ktoś naprawdę zna Jezusa, to nie będzie się modlił do, do, do, do, do, do Maryi, Dlatego, że nikt nie idzie do, wiesz, do teściowej, jak, jak, jak, jak, jak do, do męża ma sprawę. Jak, jak to właśnie no napisałem, tak. jak żona kocha męża, to idzie się, pyta męża, nie idzie do teściowej, żeby z mężem porozmawiał. No, no tak, no to racja, no. To no. i ja takie rzeczy pisałem, on to wszystko widział. Tak samo, że mamy wśród znajomych, kto to wszystko widział. No pewnie. Żeby widzisz, to teraz procentuje to, że tak normalnie podchodzisz do tego i zamiast wyzywać księży od antychrystów, to nie. przekonujesz normalnie po ludzku, mówiąc, trafiając do rozumu, nie? I, to, i ta sprawa jest właśnie tak wszystko codziennie coś się dzieje że Bóg mi odpowiedział po tej poniedziałkowej modlitwie z, takio, z taką siłą że ja nie narażam. bo mało tego, później jeszcze mi odpisał drugi człowiek, którego znam na Facebooku, wiesz, znam człowieka od długich lat, miałem go wśród znajomych i ostatnio chciałem go usunąć, bo myślałem że mnie weźmie za, wiesz, za nawiedzonych za bardzo, bo, bo daje takie wiesz, różne Ewangelie a on akurat jest w tej branży muzycznej, co i ja i mówię, kurczę, jeszcze powie innym i troszkę tak się wiesz, jeszcze no, ten tak, stary tak, tak. ja się odezwał i się martwiłem, mówię, no, może go wyciągnę a on do mnie napisał, czy ja Heniu, znasz drugie przykazanie? no ja napisałem, że znam o, i mówię, a ty znasz? on mówi prawdziwe przykazania oraz wielu wersetów, które kolidują się z kościołem katolickim znam już od dawna o, między ja. innymi dlatego przestałem wspierać ten kościół już od 10 lat wstecz no proszę, no Ogólnie mówiąc, wolę być bez oficjalnej wiary, niż wspierać fałszywe nauki. No i ulega, wiedza, wiedza rośnie w społeczeństwie, się okazuje, ludzie zaczynają widzieć i uczyć się, co jest z tak, czego tak. nie ma. Nie ulega wątpliwości, że intencje Kościołów kiedyś mogły być prawne, lecz dzisiaj to jest jeden wielki biznes, który żerują na plecach ciężko pracujących ludzi. Pozdrawiam. Hmm. I, I co jest ciekawe w tej sytuacji z nim, że ja byłem o sekundę od wyrzucenia go od moich znajomych, bo się bałem, że on mnie do naw nawiedzonych zaliczy i powie innym. Hmm. Tylko jedna hmm. rzecz, która mnie powstrzymała od wyrzucenia go od moich znajomych i zostawieniu tylko sześcian na Facebooku, to było to, że mnie przypomniał werset, kto mnie się zawstydzi, to ja się zawstydzę. O, I tylko dlatego, bo zostawiłem. Hmm. I to co, i co, słuchaj, te sprawy wszystkie, które się teraz dzieją, to jedna po drugiej się dzieje, to nie jest tak. Wiesz, później następna kobieta mi wczoraj napisała, dziękuję Ci za to, co robisz, dlatego, że przybliżyłeś mnie do Boga, jak zaczęłam Go szukać. Tak, by Bóg się przyznał do tego, co robisz z taką niesamowitą siłą, wiesz? I to jest to jeden wielki no. z bieg okoliczności. I A teraz masz, masz... To robi to coś takiego, że ja pracuję, żeby moja mama się nawróciła i piszemy tam i z powrotem, ona mi te swoje, swoje tam, wiesz, katolickie pisze, ale ja już teraz, wiesz, takim naprawdę lekkim sercem do niej piszę, Dużo do niej pisałem ostatnio, ale na końcu, teraz, ostatnio, napisałem tak. Jeżeli mamo nie wierzy, że to wszystko Bóg robi teraz, żeby mhm. do ciebie przemówić, bo ty tak y, wszystko idziesz na za, zapartego, to wytłumacz mi wszystkie te ostatnie rzeczy. Dziewczyna się nawraca w twoich stronach, z którą ty miałaś kontakt, i do mnie ona pisze. Jak mhm. to może być zbieg okoliczności? Mówię, wytłumacz mi to. Wytłumacz mi księdza, który się wychylił, oskarżał mnie, do ciebie wysłał ostrzeżenie i się schował. Wytłumacz mi księdza, który tak ładnie mi się wpisuje, jest u twoich znajomych i ona nie potrafi mi odpowiedzieć. I ja uważam, że Bóg używa jej autorytetu przeciwko niej. Bo on no użył autorytet do księży i Bóg to chyba używa teraz, żeby ją złamać. No tak, faktycznie. Mama chciała przywrócić na łono kościoła, prawda? Osobę, a się okazało, że tylko ją, no, wszystko co robiła, skończyło się tak, że dziewczyna się coraz bardziej do Biblii zbliża i do tego Boga Sofie, Ta dziewczyna, co się nawróciła, jesteśmy w kontakcie takim niesamowitym, ona wiesz, do mnie pytania pisze, ona naprawdę bardzo dużo rozumie, moją stronę reklamuje w ogóle, wiesz, ja ją podziwiam, że ona w górach, która też ma biznes malarski, wychla swoją głowę, że normalnie wiesz, że czytajcie nie. Biblię, tam jest prawda, ma tak mocnego ducha na te warunki górskie, gdzie tam, wiesz, maryjność jest 100%, hmm. że Bóg pokazuje taką siłę przez dziewczynę, że niesamowite, i już się umówiliśmy, że jak będę w Polsce, to po procent się spotykamy razem. No, no jest fajnie. coś pięknego, wiesz, ten, tak jak Bóg teraz mi pokazał, to ja praktycznie, wiesz, dostałem mocniejszego ducha niż przy nawróceniu. Jak kiedyś Tobie mówiłem, że chciałem mieć to z powrotem, pamiętasz? Tak, Ty a, mówiłeś, tak, że tak. Ten jest to, taki jak to Bóg mi teraz tak mocno pokazał Jego siłę, że dzisiaj no po prostu już nie dam rady udawać, że wiesz, a może nie głosić, może się wstydzić, bo no, ja no modliłem się w taki sposób dokładnie, Boże. Jeżeli mi okażesz, i przyznasz się do tego, co robię, to ja już pójdę na całość. No. Wtedy właśnie będę wiedział, że ty się przyznajesz do tego, co ja robię. Na czacie Dzisiaj mówi: Na czacie mówi ganci, że mądry koleś, ale za bardzo nakręcony, mówi. No, ale trudno się Słuchaj, dziwić, dlatego, że... dlatego Martin szyb, mówił szybko, bo Martin mówił, że mam mało czasu, bo tak to bym wolniej mówił. No, a, znaczy, ale ja chciałem powiedzieć to, że jak się żyje i się dość dookoła siebie widzi tyle zbiegło okoliczności i ewidentne oznaki działania Boga, to się człowiek faktycznie nakręca. Ja też tak mam, że jak mam takie momenty, że się, no po prostu dzieją jakieś niewiarygodne rzeczy na moich oczach, to się też tak nakręcam i tak ja! No, ja to, to rozumiem. To się nie zna inaczej, wiesz, tym bardziej widzisz, bo ten ktoś mówił, że było coś z biegiem okoliczności. Ciężko jest nazwać coś z biegiem okoliczności, że nie prosiłeś Boga o to. Ale jeżeli prosiłeś i Bóg ci oddaje na drugi dzień w taki sposób znać, w ogóle ta dziewczyna, co mi odpowiedziała, ja, ja też no się właśnie. zastanawiałem, czy on mnie nie wyrzuci ze znajomych, bo ona ma matki boskie w swoim tym profilu. No. A jeżeli jak ona ze mną się skontaktowała, że tego nie, wiadomo, nie wolno robić. Jak ja rano wstałem, zobaczyłem, że wszystkie Matki Boskie poznikały. O ja, jesteś, co to się I dzieje? Mówiła, że już więcej nie będzie tego malować dziękowała mi z całego serca, że jej powiedziałem. No i jak później, wiesz, nie być nakręconym, jak Bóg po prostu no tak mi przygwoździł, że to się nie da później mówić, że o, to zbieg okoliczności, tu jest tak dużo zbiegów w okoliczności, no Może no. nawet ateista by chyba nie powiedział. No właśnie, to może to, co powiedziałem Klemensowi, to może to mądre było i ma to sens, że trzeba poprosić Boga najpierw o coś, a potem się spodziewać tego, że zareaguje tych zbiegł okoliczności, a nie, że tak same z siebie będą. No. Dla... no i wtedy dostanie taką konkretną odpowiedź, bo tu o to chodzi, żeby się pomodlił swoimi słowami no, i Bóg tak, Bóg tak działa, że on, one do Niego wrócą, te same słowa, bo Bóg tak działa, no. Że On chce, żebyś ty wiedział, że to był On. Nie tak, że O, może o, On. On chce. Może. No ja też to tak? potwierdzam, że tak było, ale my nie jesteśmy nad Bogiem, nikt z nas i nie wiemy, co Bóg tak naprawdę zrobi. Bóg jest dziwny i, i ma swoje tam e, sposoby dotarcia do każdego, więc do każdego może w różny, dziwny, ciekawy sposób dotrzeć. No, więc spodziewać tak, się, tak, czy należy więc... wszystkiego po Nim. O, tak powiem. No. Jest coś niesamowitego i za dwa tygodnie lecę do Polski i Ci powiem, jeszcze powiem jak nakręcony, że Bóg mi dał taki spokój do serca teraz, że ja naprawdę wierzę, że moja mama się nawróci przed moim przyjazdem. Mam to sensu od wczoraj. Twoja I mama czuję... ta, ta, co no, raczej Biblię tępi, a Kościół ta. uwielbia i ten? Ta, która modli na się na majówki w sumie, organizuje. W Ogródku. <laughs> wow, no to by było... Ja będę sceptyczny, ale to by była historia do powiedzenia dopiero, nie? Byłaby. Ale wiesz, się, się na to zanosi, bo ona już teraz mnie nie atakuje, tylko w taki sposób, jak ona mnie mówi do mnie, nie odpowiada mi właśnie, jak ja jej się zapytałem, wytłumacz mi to wszystko, co się dzieje ostatnio. I jeszcze dostałem coś takiego, żeby jej napisać, czy ty naprawdę nie widzisz, że Bóg do ciebie przemawia? Nie wiem, jakoś tak czułem, żeby jej to wysłać, może... Dobra, okej, okay. e, bo dużo ludzi znowu dzwoni i dajmy im szansę, Dost. bo strasznie długo teraz była ta rozmowa. Okej, okay, dzięki wielkie. Do zobaczenia w Polsce, jak będziesz. Dobrze, do zobaczenia. Ja no, na na razie. E, okej, okay, to był Henryk. Faktycznie się za strasznie długo była ta jedna rozmowa, ale mnie ta historia tak wciągła z tym księdzem, Yy, bo faktycznie zbiegł okoliczności i taka dosyć niecodzienna historia, nie? Jak mi się wydaje, że jest niecodzienna. Dobra, dzwoni yy Kamil, bo jeszcze Kamila nie było chyba. Oj, że z północy ja miałem kończyć, ale dobra. Yy, jest ciekawie, więc jeszcze będę tutaj i dzwoni halo, halo? Kamil. Cześć Kamil. O, jaki do dobry mikrofon masz. Cześć Martin. Yy, na początek tak trochę śmiesznie. Yy. Być może, być może ewidentnie Cię naciągam, ale no. wystarczyłeś sobie taką godzinną, godzinny limit w czasie wakacji. Jeżeli, jeżeli no, uważasz, że Nie te naroktyku są obowiązkiem, to trzymaj się tej godziny, ale jeżeli uważasz, że w czasie tych nocy sobie odpoczywasz i masz z tego radość, no to... Czemu tego nie przedłużać? No przedłużam dlatego. <głos> <głos> nie, bo po prostu zakładam, że jakby nic się ciekawego nie działo, to skończę po godzinie, o, ale o, ciągle się coś ciekawego dzieje, dlatego się rzadko zdarza, żeby było krótko. No bo Muszę zakładam, rozumieć. że chyba też masz jakąś przyjemność z tego, a nie. Mam wyznanie, pewnie, że mam, na co Mam, mam, ale to jest trochę stresujące, i męczące i tak dalej, bo wiesz, wiadomo, no, to, czasem to ci tu dziwni ludzie dzwonią, nie, czasami mnie wyzywają, niektórzy lekko, o, to, to o. trochę męczy czasami, no, więc... Ale nie, no, dzisiaj jestem, czuję się wypoczęty w miarę, no. no. to, żeby rozerwać publiczność, to ja opowiem, co przeczytałem niedawno w jednej skandalizującej gazecie. O. Facet sobie przed domem zaczął budować grill, wiadomo, cegły, ten, cement, concrete, i sąsiadka widziała to od tyłu, jak już ten grill na ogródku był zbudowany, większy, to ona kiedyś stanęła przy płocie uklękła, wyjęła różaniec zaczęła się modlić, bo myślała, że facet ołtarzek zbudował O ja, no nie mów do grilla, tak? A, kiełbaso święta <śmiesz> e, no. mieszkam mieszkam też w takim e, wili i właściciel który też ze mną mieszka, też zbudował sobie taki grill i przypomniała mi się taką historię fajna jest no, to mi by nie przyszło głowy. A z takich organizacyjnych, y, czy pogrywasz czasami w Poznaniu może? A nie, ale chyba raz był koncert, jeden w Poznaniu. Znaczy nie, bo obrzeżnie to nie ma kto organizować. a ja chętnie pogrywam. Nie po drodze wszędzie, ci, tylko... nie? Nie po drodze. A czemu nie mogę pojechać? Tylko trzeba zorganizować to wszystko, ale organizowanie to jest dużo roboty i trzeba przede wszystkim coś znać kogoś w tym Poznaniu. No, a mnie nie ma w Poznaniu, to trochę sobie nie zorganizuję. No. Bo ja, bo ja z tamtych stron jestem, a gdybyś, gdybyś pogrywał i zrobił jakiś tam plan swojego turu, no to ja bym nawet po, dostosował swoje przyjazdy do Polski pod to, a -a. może byśmy wymienili parę zdań i żebym by posłuchał na żywo. Skała i na czacie i tak, był koncert w Poznaniu, a był w Poznaniu, ale jestem ten sklerozaj, całkiem był fajny, był koncert w Poznaniu, bo Skała na nim był, mówi na czacie. To no, też był, się obiło był... uszy, czy to na podgórnej chyba, nie? Coś takiego. Ja nic nie pamiętam, ulicy, nie pamiętam licy, ale... ale już sobie koncert przypomniałem teraz. I ten, i może skała zorganizuje albo ktoś tam inny. No, jak będzie, to będzie na stronie mojej gdzieś na pewno. Pewnie na wszystkich stronach. Teraz już będę to ogłaszał się mocno, mm -hmm. jak będzie koncert. No. E, czy w przyszłym tygodniu będą jeszcze noce, czy gdzieś planujesz Będą jakiś... ciągle noce. Jakby nie było, to napiszę wcześniej, yy, a zaraz kto co jest, bo jest Slot Art Festival, o, i się zastanawiam, czy na niego nie jechać, jakby mi już przeszły problemy żołądkowe, bo niby mi przeszły, ale nie wiem, czy mi przeszły właściwie. No, w każdym razie, jakbym jechał, to mnie może wtedy nie być, ale na razie nie jadę nigdzie. To będę pewnie, co by nie. Dam czas pozostałym zawodnikom, bo też mam parę opowiastek, ale nie chcę, nie chcę przedłużać w nieskończoność, a dzisiaj no, jest wakacyjny, noce, no więc sumie. dam szansę innym, Dobra. to pozdrawiam i trzymaj się. To na razie, do, następnego na razy. Razy. do za tydzień, mam nadzieję. Cześć, to był Kamil yy, i wydzwonię jeszcze raz Klemens, o może odpowie na te yy, zbiegi okoliczności, tylko będzie krócej może. Cześć Klemens jeszcze raz. No, cześć. Zostałem wezwany do tablicy, dlatego ośmieliłem się zadzwo zadzwonić. To dobrze. Już wyłatwam y, stronkę. Y, y, więc y, może fakt, może, może trzeba załupać, tak jak tu powiedziałeś, ty i pan Henryk, no ale sorry. Znam opowieść o Hiobie czy Jobie, bo to różnie się mówi. Y, I poznałem też y, twoją interpretację z odwyku, gdzie powiedziałeś, że Bóg doświadczał Sioba, no bo może, no fakt, no jak ktoś Było. ma władzę, no to może zrobić wszystko, nie, no. ale, sorry, jaka jest korzyść w tym, żeby ufać gościowi, nazwijmy go gościowi, któremu ty ufasz, że tak powiem, y, całym sobą na przykład, nie, bo są tacy ludzie, a ktoś cię, za przeproszeniem, kopnie w tyłek, bo może. No, Jeżeli dobre pytanie. Polegasz, zależy Ci na dobrym kontakcie z kimś, no to zależy Ci, żeby osoba czy ktoś tam pomagał Ci, prawda, no. w życiu, a nie, a nie żeby Cię kopnął gdzieś tam, bo, bo po prostu może. No. Tak, no, do Boga się podchodzi, wiadomo, że logicznym podejściem do Boga jest takie, że że Bóg będzie nagradzał Cię za to, że Mu ufasz, za to, że się starasz, za to, że chcesz Mu się podobać, a karać Cię będzie za to odwrotne, wiadomo, nie? A jeżeli Cię Gość każe za coś, co Ty robisz za dobre chęci, no to wiadomo, że co to jest za Bóg i do dupy z takim Bogiem. No, tylko, że co do historii Hioba, nie wiem, czy doczytałeś do końca, ale to trzeba do końca czytać. To, czemu się różne złe rzeczy działy, to trwało chwilę, niedługo. Potem mu dał 7 razy więcej tego, co miał. A i tak wcześniej był już najbogatszym w rejonie człowiekiem. No więc... No tak, ale jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś cię lubi i ty kogoś też lubisz, no to nie powinieneś yy, dać, dać się podpuścić, zało, założyć się na przykład diabłem, bo jeżeli, jeżeli komuś ufasz i kogoś lubisz, to, no, to powinieneś mu pomagać, a nie jest no z powodu głupiego zakładu, prawda? No, z różnych powodów to było, choćby z tego, żebyśmy się teraz my po tej historii czegoś tam nauczyli. No ale, no nie wiem, no ja w moim życiu, już tak mówiąc o doświadczeniu, to też, no nie jest tak, że zawsze Bóg ci daje wszystko co najlepsze. Były takie okresy, że było do dupy. No jest tak, że w Biblii to widać, że Bóg wypróbowuje ludzi co jakiś czas. Tych swoich ludzi, których już zna i już dłużej z nim są. A nie tych, co dopiero zaczynają, bo wiadomo, że co to za sens. Ci, co go nie znają, to nie wypróbowuje ich, ale ci, co go znają, to co jakiś czas ich wypróbowuje, na ile mu będą ufać. A im bardziej jej wypróbowuje, tym większa jest potem nagroda. No tak samo było od samego początku, tak bo jak był Abraham, to jemu kazał zabić swojego syna. No nie dał mu tego zrobić w końcu, ale chciał sprawdzić, czy on to zrobi. I on był gotowy to zrobić. I dlatego mu dał taką nagrodę, jaką mu dał. Gość był ojcem narodów i tak dalej, przyjacielem Boga był nazwany i też był cholernie bogaty przy okazji. No więc mówię, to ludzie, którzy go znają są wypróbowywani, ale nie, nie wszyscy, bo to jaki to sens by miało? To można, można powiedzieć, że ja z, znam Boga, no bo był okres w swoim życiu, kiedy byłem bardzo wierzący i ministrem, byłem, jak ja to mówię, i broń Boże nie mówię tu o sobie, bo akurat y, ja podchodzę do życia w sposób z, zabawowy. Ja nie jestem z tych, co cały czas płacą nad swoim losem, ale znam sporo osób niepełnosprawnych, którzy. Mówią, ja ufam Bogu, kocham Boga i w ogóle chodzę do, do kościoła, tak mówię, abstrahując od tego wszystkiego, ale generalnie kocham Boga, ufam Bogu, to dlaczego Bóg mnie tak doświadcza, skoro ja ufam, znam Go, dlaczego Bóg mnie tak doświadcza? I ja w sumie już od jakiegoś, od jakiegoś czasu, od kiedy przestałem wierzyć, mówię, Bóg Cię tak doświadcza, Bogo nie ma po prostu, no. Ja wiem, no to jest jedno z wytłumaczeń, wiadomo, ale znowu jak słyszysz te historie życia ludzi i opowiadają, że Bóg się jakoś w ich tam życiu przejawia, no to, to co myślisz po tym? No, no ale jak są jakieś... tacy, to mówią, że bardzo źle ich doświadcza, że mimo wszystko wierzą, starają się, a oni tak ich źle doświadcza, no. to co byś powiedział w takiej sytuacji? Nie mam pojęcia, ja też nie znam ich życia, bo ja lubię mówić o konkretach bardziej, bo... Bo nie wiem, wiesz co, no zauważyłem, yy, no, o tak powiem, że na początku sta jakoś miałem szybkie, jasne wytłumaczenia, bo widocznie zrobiłeś coś złego, to cię Bóg tam każe. No może i tak jest, ale potem przestałem tak łatwo oceniać, bo to trzeba długo naprawdę zbadać. Ja nie wiem, ten co, w sumie to, to jest ich życie, tych ludzi, to oni niech dojdą do porozumienia ze sobą, ze światem, z innymi ludźmi i z Bogiem. No chyba nikt nie pomoże i nikt im tego nie wyjaśni. Ja na pewno nie mogę nic takiego powiedzieć, co tego faceta przekona, że Bóg jest i z jakiegoś powodu go to wszystko spotkało, co go spotkało w życiu. Każdego coś złego spotyka, jednego więcej, drugiego mniej, ale nawet dla małego dziecka zabranie mu zabawki jest czymś ważnym i złym. Więc jeżeli byśmy tylko patrzyli na to, czy coś nam się złego w życiu dzieje, to każdy by musiał powiedzieć, nie ma Boga, albo Bóg jest sadystą, bo każdemu się coś złego dzieje w życiu. No nie wiem, czy to jest jakieś natężenie tego, co się złe dzieje, na tyle duże, że, że dopiero można powiedzieć, że Boga nie ma. No nie sądzę. Skądś też złe rzeczy się dzieją, po coś one są, ale to nie świadczy ani o tym, że Bóg jest, ani że Go nie ma chyba, to, że jest coś złego. To najwyżej może świadczy o tym, że Bóg jest sadystą, ale... ale, ale skoro... Skoro Bóg jest, no to powinien czuwać nad człowiekiem, co ale nie? Ale nie może czuwać, póki dał człowiekowi wolność. Że ludzie się jakieś mam nierealne oczekiwania co do Boga. No albo i dał nam wolność, albo robi z nas robotów i nie mamy własnej woli. No ale mamy wolę, no to dzieje się to, co ludzie robią. To ludzie są źli, to nie Bóg jest zły. To my sami robimy te wszystkie wredne rzeczy. Zwalamy na no i... Boga winę. Znowu bo to się wyklucza, no. Dlaczego? Po raz kolejny, no bo Skoro mamy mam wolną wolę i tak dalej, no to dlaczego jest wszędzie w piśmie napisane, żeby odda oddawać cześć Bogu, bo tylko dobre rzeczy się za to w życiu spotkają? No nie, nie jest napisane, że tylko dobre rzeczy za to spotkają. Tak, w skrócie oczywiście tak mówię. Żeby szukać no tak. Boga, tak, tak, no tak, ale... Chociaż, no? chociaż w, odniesieniu, w odniesieniu do w odniesieniu do sabatów, że jeżeli będziesz święty święci, co no, tak. siódmy rok, co później w szóstym będziesz miał tyle zapasów, żeby ci starczyło na ten siódmy rok tak są te? tak, tak, tak. tak. tak. Na przykład jest okay. też, że ten, jak będzie się czcić ojca i matkę, to się będzie długo żyło, taka obietnica i tak dalej. No są takie, no ale nie ma obietnic, że nigdy nic złego nas w życiu nie spotka. No na no, tym część życia. Co ja, ma, co ja mam powiedzieć ludziom, którzy są w, gorszy, w gorszej sytuacji niż ja, bo ja tam tylko śnikam na wózku, a ja znam osoby, które są przykute do łóżka łóżka praktycznie od urodzenia, pod, pod, respi, pod respiratorami leżą, a mimo to ślepo wierzą w Boga i się zastanawiają dlaczego, mimo tego, że oni w sumie nigdy nic złego nie zrobili, Bóg już tak doświadcza. no co im powiedz? No to, że nic złego nie zrobili, to jest, no chyba aż tak nie myślą, no bo nie ma człowieka, który by nic złego nie zrobił, ale pewnie nie zrobili nic tak, aż tak złego, nie? To, było, to, to akurat było moje przemyślenie. Już ja co, nie wiem, w ogóle ja nie wiem, co powiedzieć takim ludziom, bo ja się czuję za mały, żeby im coś mówić, bo to cierpienie jest za duże, a ja jestem za mały i za głupi, żeby móc im coś powiedzieć. Ja się nie czuję na tyle mądry, żeby im coś móc powiedzieć. Ja wiem osobiście ze swojego życia, że mimo, że dużo rzeczy złych i dobrych i różnych mnie spotkało, to wiem na pewno, że Bóg jest dobry ostatecznie, jest dobry. Te rzeczy, co się dzieją złe, też są od Niego, też to wiem bo jest i sprawiedliwy, i mądry, i konsekwentny, i prawdomówny, ale wiem, że jest dobry. I to bardzo trzyma mnie tutaj. Przekonałem się na własnej skórze. Yy, pamiętam jak taką sytuację bardzo dobrze, bo to był taki bardzo zły moment dla mnie, kiedy byłem w Anglii, mieszkałem, nie miałem pieniędzy, byłem chory i było minus poniżej zera stopni, a ja spałem wtedy w garażu. Yy, I i był tak do dupy już okoliczności, że się nie da gorzej. I wtedy się zastanowiłem nad Bogiem, czy On tu jest i co On na to. I wiedziałem wtedy, że Bóg jest dobry. I się uśmiechnąłem i zasnąłem, bo jestem przekonany, że Bóg jest dobry. I miałem rację, bo to się szybko skończyło i był... i było plus. I to wszystko było po coś potrzebne. Ale no, wiesz co, ja nie wiem, co powiedzieć tym ludziom. Ja myślę, że trzeba by zapytać kogoś, kto jest w takiej sytuacji. To on tylko może im powiedzieć, bo ja nie mogę. Nie wiem. Zapytaj, ja, ja, co ci ludzie ja mówią. Ja jestem po części można powiedzieć, no bo też jestem jakoś tam niepełnosprawny. Ale ja sobie daję radę w życiu, no bo jestem na tyle jednocześnie sprawny, że mogę, co nie? No. Mieszkam w bo daję sobie radę, ale naprawdę nie wiem, co, co, co mówić takim ludziom, mimo że mogę się z nimi jakoś tam po części utożsamiać. No, naprawdę nie ja ich spróbuję tak rozumieć. Jak, też tak. powiedział, jak jesteś wierzący, to kopnij Boga, nie powiem w co, i no. mi liczyć na siebie, bo umiesz liczyć gdzieś na siebie. Licz na siebie to jest też dobra rzecz, pewnie, że tak, ale szukać Boga ja polecam mimo wszystko zawsze w tym, e, bo no nie wiem, no, jeżeli się będzie żyło z przekonaniem, że albo Boga nie ma w ogóle, albo że Bóg jest, ale jest sadystą, to to nie czyni człowieka szczęśliwszym wcale. I właściwie w niczym ci nie pomoże, no. To, że ja liczę za siebie, ja jestem samodzielny, ale ja uznaję Boga za tego, kto i tak o wszystkim decyduje. Tak jak Biblia mówi, jeżeli Bóg nie zbuduje domu, to na próżno się trudzą budowniczy. I tak nic z tego nie wyjdzie. Ostatecznie i tak Bóg o tym wszystkim decyduje, no, ja tak twierdzę. Wiesz co, ale nie wiem, co mówić takim ludzie. To jest dobry temat. Jeżeli ktoś wie, co powiedzieć i jak wyjaśnić takie sytuacje, co im odpowiedzieć, to niech zadzoni i niech powie. Ja nie wiem. No, to ja już więcej nie przeszkadzam. Zostałem tylko wywołany do tamtej No, okay. przez i pana Henryka, dlatego dzwonię. Y, dzwonię. To życzę miłego wieczoru Dzięki i mam nadzieję, że jednak odwyki przedłużysz y, samo, samoczynnie, tak powiem, nawet i do trzech godzin. będzie to No, no ja myślę, że się tak. fajnie gada i ciekawie. I no. Dobrze, że fajnie, że dzwonisz, bo w ogóle no, to jest, kurde, poważny temat. Ja się będę teraz nad nim zastanawiał gdzieś tam po drodze. Dzięki. Nie ma sprawy, na razie. Na nie razie, dobrze. na razie. To był Klemenza. zrobiła się, zrobiła się, zrobiła się w pół do pierwszej się zrobiła, a ja sobie ten nowy, nowy statyw jeszcze, o, teraz jak to się robi? poprawię, poprawię. No, więc e, zapomniałem pokazać, że można dzwonić. To już pokazuję, że można dzwonić. Tak, można dzwonić. Jak ktoś jeszcze nie dzwonił, to niech zadzwoni i zobaczę, co się dzieje na czacie. Na czacie ludzie gadają dużo, ale nie mam czasu czytać, bo gadam z ludźmi przez telefon albo Skype'a. Co polecam? E, mm, I nie wiem, co powiedzieć chwilowo, bo usił jednocześnie czytać czata, jednocześnie gadać, obsługiwać wszystko i trochę mi się teraz już miesza, miesza, miesza, Czuję, że niedługo będę musiał iść spać, bo to jest taki moment, kiedy przestaję się skupiać już, bo już za dużo gadałem, się dużo działo, a jeszcze chwilę będę. Yy, czy coś na temat się dzieje na czacie. Wokaliza mówi, to wszystko nie na temat. No to... U... Gidstrad mówi, nawiedzonych się trochę dzisiaj nas chodziło. No, nie wiem dlaczego, myślę, że nawiedzonych. Gidstrad, jak są ludzie, którzy w coś mocno wierzą, to tak się zachowują i tak mówią. To nie znaczy, że są nawiedzeni. To znaczy, że są do czegoś przekonani. Nie, z... nie sądzę, żeby byli nawiedzeni. Wiadomo, że to tak brzmi, że, bo jak ktoś... Yy słucha na takich zwrotów, których nie rozumie, nie? że ktoś mówi, że a, Bóg mi dał ducha takiego, no to, to się czuje, że coś co, co, sekta, coś tam, jadło. nie, ale to, to są normalni ludzie po prostu i oni tylko tak yy, mówią coś, w co wierzą o czymś, na czym im zależy. Kiedy przychodzi facet i opowiada o na przykład grze w Counter-Strike'a, zawodowy gracz w counter i ci zacznie opowiadać, to też będziesz słyszał, że godz jest nawiedzony. A to po prostu jemu o coś, na czymś zależy, dla niego coś jest ważne. Warto posłuchać nawiedzonych, bo ich można poznać. Ich meandry umysłu. Dlaczego ten gość jest nawiedzony? Nie, warto czasami pogadać z babcią moherową z Radia Maryja, bo czasami można się czegoś dowiedzieć albo coś zrozumieć. Skąd jej się to wzięło, dlaczego taka jest. Więc gdzie, a poza tym, gdzie na kanale innym Justin TV możesz posłuchać tylu nawiedzonych ludzi? No gdzie? Albo w radiu, albo w telewizji. Jedyne miejsce Nocy nadwyku, Adwyku odwyką, Masz sobie, prawda, tego przyjść i powiedzieć, czy coś tam. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, tak. Jeszcze raz będzie Mirek, bo nikt inny nie chce dzwonić. E... O. Masz o, jest, jesteś, jesteś. Dobrze, jest. myślałem, się Skype no. zawiesił dzwonię ten, bo Klemens tam teraz się wypowiadał Aha. i po pierwsze to, co Klemens czytał właśnie jak tam będzie Bóg błogosławił Izraelowi że te 6 lat będą sześciokrotnie, że będą zbierać jeżeli będą przestrzegać sabatu wielokrotnie w szóstym roku no. a się odnieść co oni mieli robić żeby dotrzymał Bóg tej obietnicy no więc tak. to jest to, co no. dzisiaj mają Żydzi, yy, Żydzi ortodoksyjni w tych pudełeczkach na czole, że będziesz kochał i miłował swojego Boga z całego serca, z całej z duszy i z, całej, z całych sił. Jeżeli to robisz, to Bóg spełnia to, o czym pisze. Mm. Więc ten, teraz, jeżeli ktoś kocha Boga, ale nie z całej duszy, nie z całych sił, no to czemu Bóg ma spełniać tą, tą obietnicę? Nie wiem, dobre pytanie, też, no ale tak a propos tego pytania, co byś odpowiedział takiemu człowiekowi, co wiesz, coś go spotkał takiego na maksa złego w życiu, że stracił nogę pół, nie wiem, pół ciała czy coś tam, albo że po prostu że... żyje ciągle w bólu, no to kurde jest strasznie trudne. Ja Żyjcie w bólu. Ja ciężko powiedzieć, bo, bo to bym, no ja mówię, no, ja tak samo jak ty nie byłem nigdy w takiej sytuacji nie potrafię sobie wyobrazić. Ja też nie Ale. Wiem. Ale mówi Klemens o ludziach, że się zastanawia, co mówić ludziom, którzy leżą w przykuci do łóżka i mają wiarę w Boga. Co on ma im powiedzieć? A ja mi się wydaje, że to chyba ci ludzie powinni się zastanowić, co mają powiedzieć Klemensowi, który nie jest przykuty do łóżka i nie ma wiary w Boga. Ja myślała, bo jest tak. <laughs> no to jest większy problem. No też prawda. Niech się uczy o tych ludzi, którzy mają beznadzieje, a mimo wszystko trzymają się Boga ślepo, kurczowo i be, bez żadnych tak jakby, uzasadnień, że nie mają nic tak jakby w takich kategoriach powiedzmy no nie wiem, materialnych, że nie mają nic ciekawego od Boga oprócz jednej obietnicy, że po śmierci Albo jeszcze zażyć, ale, ale że po śmierci to, to jest 100%, jeżeli wierzysz w Biblię, że po śmierci będą mieli to wynagrodzone, ojejku, wielokrotnie. Więc oni się tej obietnicy trzymają, i, a nie czegoś takiego namacalnego. Znaczy, no, może, to... może ja to zrozumiałem tak, że oni jednak chyba mają wątpliwości, czy coś, wiesz co? Czekaj, dodam go do konferencji, o, zobaczymy, zrobię eksperyment i pogadamy przez chwilę w trójkę, o ile będzie to działać bo ten Skype może czasem... No więc teraz jednocześnie powinniśmy być w trójkę na antenie. Okay. Powiem być Klemens i cześć, powinien być Mirek. Cześć, cześć. Witam. Cześć. Ponownie, ponownie zostałem wezwany do tablicy, więc od odpowiadam. Moje, moje życie no, też nie jest usłane różami, no bo też mam, też mam trudniej w życiu ze względu na ten swój Mercedes w i jak tam na dwa, pies go trącał. Ale ja, ja, sobie da, ja sobie daję radę, radę w życiu i ja nie jestem wierzący z, jedne, z jednego powodu, bo ja uważam, że to co ja w życiu osiągnąłem, a wydaje mi się, że w sumie osiągnąłem dosyć sporo yy, w życiu, nie chodzi mi o żadne tam materialne dobra, ani nic takiego, ale wydaje mi się, że dużo osiągnąłem w swoim życiu, to zawdzięczam tylko i wyłącznie dzięki temu, że od początku przyświecała mi myśl, że ja to ja, ja to mogę zrobić, a nie tylko lic liczę na Boga i nic, nic ze sobą nie robię, bo liczę na Boga. No, no. takie. jak. bo to ostatnio właśnie ja z Kąpem rozmawiałem. No to jest, ja nie rozumiem Boga, że Bóg mówi tak, o ty weź się połóż, a ja wszystko porobię za ciebie. No to, to nie jest chyba ten Bóg z Biblii. No nie. Że ja rozumiem, że, że ty masz mieć chęć do robienia, ale że teraz, na, na przykład, no to dobra, no to moim zdaniem to, co robisz i osiągniesz dużo bez Boga, no to ja w ciemno ci mówię, że jeżeli byś wierzył w Boga, to osiągnąłbyś o wiele, wiele więcej, ale tego nie sprawdzisz i to możemy sobie dyskutować że, i odbijać piłeczkę, że gdybyś no, robił bo... to samo plus wiara w Boga, to byś o no, wiele więcej. No, Klemens? Pokaż mi dowód, no, Nie, no nie pokażę ci dowodu bo taki dowód ci... No, nie ma, nie ma dowody na wiary Albo wierzysz, albo nie. no To jest tak samo jak, jak w Biblii. Czy to, co jest tam napisane, jest prawdą, to można stwierdzić, nie wiem, na podstawie, ile to ma lat, kto to napisał, no nie wiem, co i tak nie zmienia faktu, czy to jest prawdą, czy nie. To, że ktoś to napisał, na od 2000 lat temu, to wcale nie znaczy, że to nie jest, że to jest prawda. Więc jest kwestia wiary. No, wiara się nie bierze, także no wiara to wiara, to, to chyba co innego także ja ci nie dam dowodu i, i ciężko mi dyskutować akurat, wiesz no, albo przekonywać cię do tego że czemu tym nie masz wiary dobra, ale... kle... okej. Okay. Clemens. dobra, a co byś powiedział ma... Ma... Ma... No, no, no, no, o kurczę co tak piszę, coś, coś strasznie piszczy trochę piszczy, byś... bo no. tak to jak Mirek dzwoni, to tak zauważyłem, no tak pisze. ...wielokrotnie w, w odwyku używał y, takich przykładów, że głównie to było w odniesieniu do pracy, że on coś przestaje robić i całkowicie zda, zdaje się na Boga. Ja nawet I na przykład mam, jak nie szukam pracy. uwagę na ten temat i poprosiłem o, o, o sytuacji, kiedy, kiedy trzeba właśnie liczyć na siebie, trzeba liczyć na Boga. No, Mirek, słyszałeś? Trochę piszczy, tak. O, chyba uciekł. Albo zniknęło, albo coś się zepsuło. Uuu, coś się zepsuło. No, Mirek się chyba albo go rozłączyło, albo się zepsuł Skype, bo tak czasami on tutaj ma. No, chyba nie ma. No to Mirka nie ma. To może za chwilę, jak zadzwoni, ee, to to będzie znowu. No, ale to chodziło o co chodziło. Teraz się pogubiłem trochę, bo mi się. jednak to nie jest dobry pomysł, żeby robić konferencję, bo Skype trochę sobie nie radzi z nimi. Nie radzi sobie. No, ale to jest dobre pytanie. Znaczy, jesteś jeszcze Klemens? Tak, tak, oczywiście. Cały czas jestem, cały czas pilnie słucham i bardzo chętnie wejdę we wszelkiego typu polemik. <śmiech> Właśnie. Się, ja się. mam nadzieję zawsze, że ludzie mnie nie zrozumią źle. Myślę, że mnie mniej więcej dobrze rozumiem, ale czasem rozumieją mnie źle, więc czasami wolę precyzować. Bo mu opowiadałem często w odwykku o takich różnych sytuacjach typu jak szukam pracy i próbuję szukać samodzielnie, bo się zdaje tylko na siebie. Ja też mam tak ciągle, że... Nie polegam na innych, nie polegam na dotacjach, na Unii, na pieniądzach od rodziców, tylko chcę sam zasłużyć, zarobić. Bo jestem od tego mężczyzną do cholery, żeby samemu no żyć po prostu, nie? Mhm, m, dokładnie. No No, mam, właśnie. Tak samo. no dokładnie, to, to jest dobre i zdrowe podejście. Nigdzie nie, Bóg nie zachęca do lenistwa albo do mazgajstwa, ani do tego, żeby mówić, że mi się należy, tylko żeby sobie zapracować. To się nazywa sprawiedliwość to jest dobre bardzo. No ale ja mówiłem, y, trudno wyjaśnić mi precyzyjnie, mam nadzieję, że mi się uda. O co mi chodziło, kiedy mówiłem, że przestaję szukać pracy y, i, z, y, i polegam na Bogu wtedy? No bo zawsze się zaczyna tak, że ja bardzo chcę szukać pracy i polegam na sobie. W końcu dochodzę do wniosku, że... Y, Albo nie, ja już wiem, na czym chyba polega problem. Problem polega na tym, kiedy ja mam takie podejście właśnie, że ja sobie sam poradzę i zapominam w tym wszystkim, że wszystko, co robię i tak zależy od Boga, że On ma to prawo weta, że On jest ponad mną, najwyższy, gdzieś tam na samej górze jest yy, i On może, jak tylko chce, żeby mi się coś spotkało dobrego, a jak tylko chce, żeby mnie coś spotkało złego. I on, muszę uznać jego panowanie. I kiedy człowiek jest zbyt samodzielny, to przestaje uznawać panowanie Boga i uznaje panowanie wyłącznie siebie samego. I nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby robić samemu, ale uznawać zawsze wyższość Boga. Ja myślę, że teraz to powiedziałem dobrze, mniej więcej. No dobra, ale wracam do mojego pytania. Gdzie tu jest granica? Jak to podzielić? Kiedy powiedzieć, na tym się kończą moje możliwości, czy możliwości ludzkie, naukowe, różnego typu takie, ziemskie? A gdzie można powiedzieć, że zaczyna się Bóg i jego możliwości działania? Ja nie myślę, że to są dwie sprzeczne rzeczy, bo to kwestia jest nie tylko działań, ale też i nastawienia do tego wszystkiego. Nie? To tak jak ja myślę, że nie ma granic, bo człowiek powinien przekraczać ile tylko może i robić co tylko się da cały czas. A nie zatrzymywać się w którymś momencie i mówić, o dalej, nie mogę, to już odtąd Bóg. Tylko uznawać, że Bóg za wszystko odpowiada. Wiesz, jak są ci wszyscy ludzie, ci pionierzy amerykańscy, oni mieli takie podejście, ci purytanie, Y, że za wszystko mimo, że sami zbudowali Amerykę własnymi rękami, to za wszystko dziękowali Bogu, tak jakby on to sam zrobił. Zasługa była jego zawsze mu oddawali y, jakby zasługę, że to jest jego we wszystkim co robili, a wiadomo, no nikt nie powie, że to byli ludzie, co myśleli, że im się wszystko należy i czekali, aż inni za nim zrobią byli, wiesz, ludzie, co budowali domy własnymi rękami, ciupali te drzewa i tak dalej. Myślę, że to była to była fajna postawa. Ale ale kiedyś właśnie w tym samym odwyku użyłeś takiego porównania. W tym wypadku może ono nie było zbyt trafne, ale użyłeś dokładnie takiego porównania, że w przypadku kiedy jesteś chory, najpierw nie idź do lekarza, tylko najpierw się zacznij modlić, o to żeby cię bóg uzdrowi. No, sorry. No tak, to prawda. Bardzo, bardzo cię szanuję, ale akurat tego porównania nikt cholery nie, nie, nie, nie rozumie. Może głupie. Ja nie wiem zresztą, czy to jest głupie, czy nie. Ja, ja nie wiem. Zresztą może kiedyś zmienię zdanie. No teraz mnie bolał brzuch pororządnie. Może mam i wrzoda, a może nie mam. Może miałem i mi zniknął. Przeszło mi. No nie mam nie. Odbyłem już na tym Contest Campie. Cały czas się boję, że jest, że będzie, ale wygląda na to, że mi zniknął. I nie byłem u lekarza, no. Więc no, ale nie wierzę... konsekwentnie. Możesz... Nie, nie wierzę, że żadnych tabletek w międzyczasie nie brałeś, jak cię Rząd, brałem właśnie te, te takie wola, żeby nie przeklinać yy, no. to nie wierzę że nie brałem żadnej tabletek i Boże uzdrów mnie Boże uzdrów mnie bo mnie, Właściwie bo mnie... od któregoś momentu, momentu od któregoś momentu było Boże uzdrów mnie ale wcześniej brałem te takie to się to Reni jest widać tu takie właśnie, właśnie. ale to jest takie że to, to nie leczy tylko wiesz co że cię nie boli no więc Ręcz. tak no tak, tak. No tak robiłem, więc wiesz co, ja nie wiem, tak naprawdę to nie są jakieś dogmaty, tylko ja mówię, jaki ja mam sposób życia i zachęcam, albo, albo nie. Jak ktoś mi powie, że to głupi, ja opowie historię swojego życia, a ja stwierdzę, że faktycznie, no lekarze po coś są, to, to okej. Okay. Jak na razie wychodzi na to, że moje podejście ten Bóg, doświadczalnie mówię, uznaje. Nie? Tak jak ty mówisz, że trzeba patrzeć co się dzieje i wyciągać wnioski. No to yy, co do tego, jaki Bóg jest. No to w moje życie do tej pory wskazuje na to, że Bóg się obywa bez lekarzy. Może to tylko u mnie. Pewnie tak. Może, może racja. Dlatego ja też nie staram się jakoś tak, wiesz. Ja tylko mówię, że to jest jeden ze sposobów na życie, a nie, niekoniecznie to jest dobry sposób na życie. Kiedyby mi, jeżeli, opowiem tak, gdyby mi, gdyby mi Bóg powiedział w jakiś tam sposób idź do lekarza, to ja powinienem iść do lekarza, bo mi tak Bóg powiedział. No. Yy, I już. Ale po prostu ja go uznaję za najwyższego decyzyjnego kogoś w moim życiu. O. To znaczy, że co, że jak już się będziesz. Nie wiem, może akurat źle to zrozumiałem, ale wnioskuję w ten sposób, że jeżeli już się będziesz zwijał z bólu na podłodze, bo już nawet nie będziesz miał siły wejść na łóżko, to uznasz, że to jest ten moment, kiedy Bóg ci powiedział, i do lekarza dopodem". Nie, nie. Jak Bóg mi powie, żebym poszedł do lekarza, to pójdę do lekarza. No jak się zwijać, to już się zwijałem i nie chodziłem do lekarza. No, takie dziwne bram e, Albo nic nie brałem, albo piłem herbatę, nie wiem, no próbowałem robić co mogę, no ale Bóg jest w stanie powiedzieć ci, czy nie? W, nie tylko przez to, że już jesteś w stanie agonalnym, tylko innymi sposobami. Czy nie? No, w sumie nie wiem. Otwarcie mówię, nie wiem, nie mam, nie mam zdania na ten temat, więc wolę się nie wypowiadać, niż gadać jakieś głupoty. Ale znasz Biblię na tyle, że wiesz, że tam Bóg ludziom mówił, tym chrześcijanom, nie? Mówi, no, ale... Bóg Święty powiedział, zrób to, idź tam, zrób coś tam. Wrac, wracamy do Biblia a rzeczywistość, bo to, że tak kiedyś było, no tak kiedyś było, tak Biblia mówi, ale powiem szczerze, ja nie znam ludzi, którym Bóg coś kiedyś prosto z mostu był, powiedział, w sensie, nie wiem, odezwał się, czy jakoś... Znasz, znasz, tylko nie wiesz, że im tak mówił. No mnie znasz, mi mówił prosto z mostu. Nie tak często, ale czasami Zobacz, mówi bardzo z... wyraźnie. Nie no, przepraszam, może teraz trochę drwie, ale, ale... ciśnienie mi się podniosło, ale pozytywnie, pozytywnie, <śmiech> jak najbardziej pozytywnie. Nie, no powiem przykładowo, no, czy to należy uznać, że Bóg mówi wprost, mówił mi, wsiądź do pociągu i jedź do rabki w sobotę. I dokładnie tak zrobiłem, nie? Nie zostałem trzy dni, myślałem, że pojadę tylko na jeden dzień. No i się tam też fajne rzeczy działy. No tak przykładowo, nie? To nie było jakieś tam ważne niby, ale no tak było, no bo po prostu było. No i tak robiłem i widziałem, że to też działa. To nie, że nie, no wiesz, jakbym sobie wmówił, to by się okazało, że gdzieś wylądowałem w głupim miejscu yy, i wyszedłem na durnia. Ale nie wyszedłem na durnia, właśnie się okazało, że takie rzeczy, co kiedy byłem pewny, że Bóg mi mówi i robiłem to, się okazywało, że są wyniki tego. Dlatego Zyskałeś jestem już pewniejszy temu? tego. Co? Co? Zyskałeś coś dzięki temu? Tak, pewnie. Wszedłeś do pociągu i pojechałeś do rabki? Tak, miałem jechać do jakichś ludzi tam. No, pojechałem do tych ludzi. Ja ich tam nie znałem za bardzo. Znaczy, no widziałem, kto to jest, nie? Tylko, że jak przyjechałem, ale oni się zdziwili, bo nie dzieje też, że będę. Potem co zostałem u jednych na jedną noc, u drugich. Poznałem następnych, u nich zostałem. Yy, nauczyłem się rzeźbić. Przy okazji mi coś tam innego, następnego. Bóg powiedział. Czegoś się tam nauczyłem i to wiedziałem No dużo tam rzeczy się działo. Mniejsza z tym, to po prostu są takie sytuacje, kiedy Bóg mówił wprost. Kiedyś mi mówił, żebym powiedział coś komuś. No, to nie jest takie, że mówi wprost, że słyszysz głos, ale wiem, że mam powiedzieć komuś coś konkretnego. To jest bardzo już takie hardkorowe i, no, nie wiem, ostatnio rzadko tak mam, że tak bardzo wiem, że mam coś komuś powiedzieć, ale bywało tak. No, i tutaj to, to nie jestem sam, no, dużo ludzi tak ma, takich chrześcijan, co tak, wiesz, tak bardzo, bardzo szukają Boga, że aż go w końcu bardziej też słyszą, no. Powiem inaczej, może jednym z, z, z powodów, dla którego się odwróciłem od, od Boga, bo kiedyś byłem ministrantem, w ogóle byłem bardzo wierzący, może, może jednym z powodów też, dla którego się odwróciłem, to był ten, że ja, osobiście ja, nie dostawałem żadnych odpowiedzi, ani żadnych, że tak powiem, głosów z tyłu głowy, ani, ani tak jak ty, różnego typu znaków mniejszych, mniejszy, mniejszych lub większych, mi no. się język dzisiaj włącza, dlatego między innymi uznałem, że coś w tym musi być nie tak. I bardzo dobrze, że tak uznałeś, bo widocznie coś w tym jest nie tak. Jak ja byłem ministrantem przez, kurde, nie wiem, dwa dni chyba, <śmiech> mi się znudziło, to też nic nie słyszałem i powiem, że nie znam żadnego ministranta, który miał jakikolwiek kontakt z Bogiem kiedykolwiek. Ale to, to akurat to nie, nie, ma, nie ma znaczenia, że ja byłem ministrantem, chodzi mi o to, że kiedyś byłem naprawdę mega poważnie wierzący i dlatego między innymi przestałem być woliciem na to, że będę miał, będę miał jakieś tam znaki, tak jak ty mówisz, że będę, no. miał, będę doświadczał Boga w życiu codziennym, tak ładnie poetycko mówiąc, a okaza okazało się, że to, to też nie była prawda. Nie? No, wiesz, to właśnie te rzeczy, co są mało istotne, się mogą okazać, że są istotne, bo wiesz, ja kiedyś też tak myślałem, że... Znaczy nie, nie, nie nie, powiem, że myślałem, tak było, że ja też szukałem Boga, bo babcia była taka, wiesz, zawsze moja, bardzo tego i jakoś mnie tak, nie wiem, może zaraziła albo co? A może tak sam się miałem, no nie wiem, no a w każdym razie też wróciłem, strasznie byłem taki zaangażowany do tej pierwszej komunii, wróciłem też, chciałem być ministrantem, ale potem jakoś zrezygnowałem ale też nigdy zero kontaktu z Bogiem, żadnego było i wszystko się zmieniło i to tak strasznie od momentu tej Biblii, bo to naprawdę całkiem zmieniłem też podejście. Bo od momentu, jak zacząłem czytać Biblię i, i jednocześnie, no to już nie sama Biblia, ale ta decyzja, żeby e, jakoś oddać tak w życiu realnym panowanie nad swoim życiem temu Jezusowi, temu z Biblii, prawdziwemu, nie temu Ide nie temu, tej idei kościelnej, tylko prawdziwej osobie, tej, temu, co kiedyś żył, umarł i tak dalej, ale on gdzieś tutaj jest. Yy, I to, że zacząłem szukać Boga z Biblii, a nie iść za rytuałami, które mi ludzie mówią, to od tego momentu faktycznie był kontakt z Bogiem i to był coraz, coraz większy, im bardziej Biblię czytałem. No i to, ten związek między Biblią a kontaktem z Bogiem jest u tylu ludzi, że nie da się go zignorować. Na pewno ludzie na czacie, którzy też Biblię znają i się, to pewnie też to potwierdzą, że im bardziej się człowiek Biblię czyta i w Biblii wierzy, tym większy kontakt z Bogiem jest. Tak mi się zdaje, że tak jest. No. Ale widzisz, ja znam Biblię, bo książkę znam jako książkę, natomiast, no, jak mówię, za, za bardzo wierzący nie jestem i nie, nie potrafiłbym tego, jakby przełożyć, przełożyć na, na życie codzienne, powiedzieć, że od, od, tej po, od tej pory stuprocentowo wierzę. Musiałby mi ktoś pokazać, jak to zrobić, bo szczerze hmm. powiedziawszy, ja osobiście bez swoistego rodzaju przewodnika nie potrafię niczego zrobić. Sam z siebie. Hmm. No niestety to jest osobiste. to Nie wiem, czy to przewodnik będzie. Jak znaczy, są ludzie, z którymi... Z... Tak. No. Czy, przepraszam, przepraszam. Częściowym przewodnikiem jesteś ty, bo całkowicie, przypadkowo trafiłem na odwyk. Aha. I, i jeszcze, jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie, nie słuchałbym y, audycji typu odwyk. Powiedziałbym, co ten facet krzali. Wyłączam <śmiech> włączam sobie muzykę, nie? No. Ale widzisz, y, tak, tak na mnie podziałałeś, że cię, częściowo stałeś się przewodnikiem. Inaczej, no. dałeś mi do, do przemyślenia w pewnych kwestiach, ale mimo, mimo tego nie wszystko, nie wszystko się zgadza, dlatego między innymi wchodzę z Tobą w tą dzisiejszą polemikę. No. Nie. Nie, chciał, nie chciałbym, żebyś myślał, że ja tu Cię jakoś atakuję branżowo, nie, nie, nie, nie. to, co robisz jest świetno, świetną robotą i... A nie atakujesz tak dalej, mi, ja to... się nie czuję ani trochę atakowany, nie wiem czemu bym tak miał myśleć. No, ale wiesz co, to, to jest dobre, co powiedziałeś, tylko ja bym nie użył słowa przewodnik, tylko może taki wzór jakiś bardziej, nie wiem też, jak powiedzieć. Bo wiesz co, ja sobie, jak wszystko się zaczęło od tego, jak pojechałem do taki obóz językowy i tam byli ludzie, nie? Pamiętam taki amerykanie zresztą w większości. Przyjaciela, który się wypowiadał na odwyku tego pastora, tak? No, ona, o Greg był, tak, to był jeden z nich tak. i podobni ludzie. I to, co mnie z, y, chyba tak kopnęło strasznie, to było to, jacy oni są, jak oni gadają i że oni gadają z każdym, że oni się uśmiechają. I w ogóle to, że jak oni są masakrycznie szczęśliwi, to mi się w głowie nie mieściło, jak człowiek może być tak autentycznie szczęśliwy. No był taki gostek, tam nie wiem, miał ile, 50 lat czy coś, może więcej był, i gość był takim chodzącym, yy, no nie, bo to brzmi jakby to był jakiś guru indyjski nawiedzony, ale gość był tak normalny, zupełnie i się po prostu cieszył jakby życiem. Radość życia taka z niego waliła straszna, a jednocześnie był taki fajny gość. No, yy, pamiętam, że raz mieli konkurs, konkurs pierdzenia na obozie, no to dobra, to, to głupie bo No ale chciałem pokazać, że to nie był jakiś ja, guru indyjski. Ja nie posłucham. <laughs> to nie był jakiś guru indyjski, był po prostu zwykły człowiek, ale yy, pierwszy raz widziałem takich ludzi. I sobie myślę... Jak to jest możliwe, że człowiek może być tak inny niż to, co ja znam do tej pory? Bo ja znam taki standardowy model rodziny polskiej, że wszyscy żrą się, są niezadowoleni, no że że tam tak... Powiedzmy, że nie są to zbyt szczęśliwi ludzie, a ci byli. I myślę sobie, a, Amerykanie, bo są bogaci, myślę sobie, albo to, albo tamto. Ale to, kurde, nie pasuje. I wiesz, że oni potem zaczęli opowiadać o swoim życiu, tak? Prywatnie z nimi gadałem, żeby ich poznać i kurde, oni gadali o tym Bogu jak o kimś, kogo znali osobiście. I to mi się w głowie nie mieściło, bo dla mnie zawsze Bóg do tej pory był taki instytucjonalny. To on był ktoś, kto jest w niedzielę w kościele i z nim się wiążą przykazania, zakazy, nakazy, rytuały i już. A nie, że można z nim mieć w ogóle kontakt osobisty, a oni z nim gadali, jakby z nim gadali. W ogóle. Co... I jeszcze on do nich coś mówił. To już musi być schiz. Ale z drugiej strony widziałem ich prawdziwość w tym wszystkim, jak oni o tym opowiadają i Y, jacy oni są, no jeżeli im to daje tyle szczęścia, to coś w tym musi być i to mnie przekonało, żeby zacząć czytać Biblię i zacząć się zastanawiać, czy to nie jest prawdziwe czy w tym nie ma coś prawdziwego i jeżeli chodzi o taki wzór do naśladowania i przewodnika o, jeżeli o to ci chodzi, to ja się zgadzam, że to jest potrzebne, tak, żeby być takim wzorem y, kimś przez kogo można zobaczyć, jaki jest Bóg ten Jezus, jaki On jest jeżeli ludzie we mnie potrafią zobaczyć, patrzą na mnie i widzą, że lubię ludzi i stwierdzą, że to jest cecha tego Jezusa, o którym ja mówię, to ja myślę, że dobre zadanie zrobiłem, bo o to mi chodzi w sumie. chciałbym. Dokładnie no, zgadzam się. Ja no. znacznie bardziej wolę słuchać Ciebie niż jakiegoś księdza katolickiego, na którego bym w ogóle dla mnie. No, wiesz, ale księd, ksiądz księdzu nierówny, tak jak Henryk dzisiaj dzwonił o dwóch skrajnych księżach mówił. Dobra, okej, okay, koniec... No. No dobra, mam tylko jeszcze prośbę do ciebie na, na koniec, bo wiem, że masz władzę nad kobietami, to powiedz wokalizie, żeby zaśpiewała. Wokaliza. Nie skończy się odwyk, póki wokaliza nie zaśpiewa. Wokaliza zaśpiewa i masz piosenkę na dziś? Fajnie by było. Zobaczymy, okay. czy będzie. To miłego wieczoru jeszcze raz. Dobranoc. Dobranoc. Cześć. Ok, na razie. Cześć Klemens. To był Klemens i był Mirek, ale Mirek, Mirka, się Skype zepsuł coś tu. I potem zniknął. I w końcu w tych nocach na odwyku nie powiedziałem za bardzo sam. Yy, <sum> sam od siebie za dużo, bo ludzie gadają, ale to był bardzo fajny. to Te noce na odwyku były wyjątkowo treściwe, bym powiedział. I no, do, do zastanowienia dużo dały. Wokaliza, o, mówisz, że za tydzień zaśpiewa. Nie chcesz zaśpiewać? Czy nie przygotowany masz ten repertuar na dzisiaj? Szkoda, by było. No. To jeszcze chwilę czasu, jest. spróbuj. W jak śpiewasz na końcu, to jest tak fajnie, taki fajny klimat, że. woi, ja. Dzwoni jeszcze, Michał. Chyba już dzwonił, ale niech będzie. Jeszcze raz. Cześć, Chorom. Michał. No już, hej. już jestem. Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, który został raz poruszony. Była jakiejś książce, w której było o, o tym, jak był śmierć Jezusa jako proces sądowy. Czy to mogło być możliwe. Tak, to książka się nam nazywała... zapomniałem jak się ona się nazywała. Znaczy, ale to nie, to było... to inaczej było, nie... Znaczy, w tej książce chodziło o to, o tą ci chodzi, o której ktoś mówił wcześniej, tak? Tak, o tą i właśnie o to w niej chodziło, bo, bo może Okej, okay, to była książka... Y, już mówię. Y, autor, to była taka historia, że facet miał ba żonę i chciał jej udowodnić, że to, co ona mu mówi o Jezusie, że on żył, zmartwychwstał, to są pierdoły. I więc wziął, jako że miał bardzo racjonalny umysł, taki logiczny i ścisły i w dodatku był ba prawnikiem, z tego co pamiętam, albo jakimś może i dziennikarzem, śledczym, nie wiem, coś takiego, postanowił zbadać sprawę tak, jak się bada na procesie prawdziwość zeznań świadków na przykład, czyli zastosował te wszystkie metody sądowe, czyli że świadkowie muszą być, muszą być wiarygodni, sprawdzeni, źródła muszą być podane. Zebrał materiał dowodowy, tak jak na procesie i miał jako sędzia osądzić, czy ten Jezus żył i stał, Tak naprawdę i był tym, za się podaje i czy Biblia jest prawdziwa. No i w końcu wyszło mu po tych materiałach, że bezsprzecznie to jest prawda. Proces sądowy był taki, że tak, ten Jezus żył. No i o tym mówi mniej więcej ta książka, o tym jak on do tego dochodził, jak zbierał materiały, podskazuje te materiały, przedstawia dowody, no i to mniej więcej w ten sposób wygląda. W sumie dobra książka, bo ja pamiętam ją stąd, że już sobie przypomniałem, bo dużo ludzi ją czytało wtedy, jak ona była taka popularna w Polsce i, i mi polecali, ale ja chyba przeczytałem go wstęp albo w ogóle nawet nie przeczytałem jej, no. Tytuł możesz raz powtórzyć? Sprawa Jezusa, ale nie wiem, jak jest przetłumaczona na polski, bo Case of, Jezu, of, of Jesus było. Case of okay, Jesus, dzięki. czyli Sprawa Jezusa. No to mi się tak słysła na myśl inna książka, ale jest podobny motyw, motyw. Książka pod tytułem Ewangelia według Piłata. Już kiedyś o niej wspomniałem. No. Tam właśnie to przedstawione w ten sposób, że Piłat jest wszystko z punktu widzenia Piłata. To jest to w postaci listów, które Piłat już pisał tam do jakiegoś swojego przyjaciela. I Piłat, który sądził Jezusa, jest bardzo racjonalnym człowiekiem i też stara się osądzić tego człowieka. No i tam ma jakiegoś lekarza, z którym tam dyskutuje co jest temu Jezusowi, jak to możliwe. No i jest przekonany, że to jest jakiś tam magik, oszust, yy, taki szachraj, No A, i... Mm -hmm. Chodzi do wniosku, że to jest kłamca zwykły i pewnie już by olał tą sprawę, gdyby nie fakt, że jego małżonka y, uwierzyła temu Jezusowi. I on zaczął tam bardziej tą sprawę y, jakby wgłębiać się w nią. I Bada, jak zbadał te wszystkie rzeczy, to okazało się, że y, nie, było niemożliwe, żeby tam Jezus jakoś y, faktycznie y, um, y, przeżył y, to i dochodzi do wniosku ogólnie, że On miał rację. Aha, no dobra, ale to jest taka fikcja literacka bardziej, nie? Y, znaczy tam jest y, wszystko, Zresztą zdecydowana większość jest oparta na Biblii. A, no okej, okay, ale taka fikcja oparta na Biblii mniej więcej. Coś takiego. Tak jak film Ostatnie kuszenie Chrystusa na przykład. Bo to podobnie takie była... Może, nie wiem, nie widziałem. Ciekawy film swoją drogą. No nie, ale ta książka to nie o to chodziło, bo to, to taka bardzo, znaczy to nie była żadna fabularna, nie, ani żadne takie no gry powiedzmy w, w co by było gdyby, tylko facet naprawdę szukał nie, i brał konkretne materiały, które są, więc on nie wymyślał niczego tam, nie, nie że z punktu widzenia Piłata czy tam kogo innego, tylko z, wiesz, taka realna książka, no więc to inna. A jaki tytuł był tej twojej? Ewangelia według Piłata. Aha, Ewangelia według Piłata. Okay, to. Ale to nie chodzi o tom Ewangelii według Piłata, ten manuskrypt, tyl... znaczy ten, ten apokryf, tylko tak książka. To była według Judasza. A, Judasza. Aha, Piłata, Piłata. Okej, okay, dobra. Dobra, późno jest, trochę mi się nie zakapowałem do końca. Dobra, Przecież ja to, nie słyszałem to, o niej. No, Ale jak usłyszę, to no to się przyjdzie. A warto przeczytać? Czytaj, ją? Znaczy, no, czytałem. W ogóle ten gościu, który tutaj pisze, to jest świetne książki trzy, no. Erik Emanuel Schmidt. Bardzo no. polecam. Okay. Kilka książek przeczytałem, i dużo właśnie nie przewija się w nim wątek Boga. Niekoniecznie. No. I są, przedstawia w swoich książkach różne religie. I bardzo ciekawe książki polecam. Okej, okay, dobra, książce. zapamiętam, Schmidt się nazywa. O, można zrobić ką, kącik polecania książek w odwyku, ciekawe. Dobra. Kiedyś było właśnie na odwyku taki, na samej dole, że Martin poleca Życie było. Pi. Było Życie Pi, polecam. Życie Pi jest ciekawe, ale zdegustowało mnie to, że to jednak nie jest prawdziwa historia, tylko wymyślona, bo, bo to tak było przedstawione, jakby była prawdziwa, a nie była. Szkoda, kurczę, no. Ale nie. i tak historia ciekawa. Dobra, dzięki, dzięki. A jeszcze ten. O, okej. Okay. Jestem jeszcze? Jeszcze jeden. O. No to jeszcze taki temat, właśnie, co powiedzieć ludziom, którzy, którzy się, którym się źle potoczyło. No znaczy, ja na pewno nie mogę się tak porównywać do Klemensa, bo to, co mi się stało, to to jest, prawda, tylko. Decydow nieporównywalne. O wiele mniej, na mniejszą skalę to, co mi się stało, bo pamiętasz, ja tam miałem operację i no. nie umiem jestem, nie, nie umiem ruszać lewą ręką. i No, no to hej, to, to i tak jest ważna rzecz, nie? No. no ważna rzecz. Dużo rzeczy nie mogę robić, ale co ja mam tak do powiedzenia? No, że się... Znaczy, to, na ten, to nie jest taka stricte odpowiedź, ale co.. Y, y, jak różne się ma y, warunki na życiu. Mhm. Równe y, takie okol Każdy ma inny jakby. No inną drogę w życiu, Każdy... inne y, okoliczności, nie? Dokładnie, inne okoliczności. I trzeba właśnie y, z tego co się ma y, właśnie. Jak najlepiej. No tak, ale to, to chyba się wszyscy zgodzimy, nie? Bo tak jak mówił Klemens, że on jest człowiek, który polega na sobie, radzi sobie w życiu o, i już. I no bardzo tak, dobrze. Ja to, to bardzo, bardzo dobre jest. I ja zawsze polecam taką postawę a polegania, no po prostu zapracowania na swoje życie, nie? Zresztą Biblia nie. tak samo robi. No, więc to prawda, ale i tak w tym wszystkim jest pytanie, gdzie w tym jest Bóg i, i co On o tym wszystkim myśli i dlaczego... Tak się dzieje, że komuś coś się złego dzieje. I po co to i, i czy to oznacza, że Bóg jest jakiś taki albo inny? No, więc to są takie pytania, trzeba po prostu ja bym nie śmiał odpowiadać ludziom, którzy cierpią, bo to cierpienie jest za dużą rzeczą, żeby tutaj się bawić w teologię, nie? Bo tu się kończy teoretyzowanie. Jak gości cierpi, widzisz gościa, to jak ktoś do niego podchodzi i zaczyna mu nawijać taką teorią, taką totalnie teoretyczną, to no. naprawdę jest tylko odwinąć i szczęść głupi pysk. To no, więc ja nie chcę być takim, kto dostanie w pysk i jeszcze na to zasłuży. Więc mówię, tutaj powinien się powiedzieć, ktoś kto wie, o czym mówi, bo ja nie wiem do końca. No mnie tak no. aż tak złe rzeczy nie spotykały. No za co wdzięczny Bogu jestem, ale. Yy, podziwiam też tych, co cierpią i na, najbardziej po, podziwiam tych, co cierpią bez złożeczenia. jak śpiewał Tomek Żółtko w jednej piosence, że yy, o, może znajdę tą piosenkę na koniec, no, ale cierpienie bez złożeczenia, yy, z takim cichym, z cichą cierpliwością to jest, kurde to jest coś pięknego, co czyni człowieka wielkim tak powiem, no, już nie od tego, w co wierzy tam no, dobra okej, okay, kończymy noce na odwyku to dzięki mi. To dobranoc. To dobranoc. No, okej, okay. na czacie przyszło wiele ludzi. Przyszedł Samozło, który tutaj reprezentuje podejście człowieka y, normalnego, takiego, który nie wie o co chodzi. Przyszedł na odwyk, widzi ten gość, jest dziwny, naprawdę porąbany i czasem zadzwoni, żeby mu powiedzieć, bo nie rozumiem, jak można być takim jak ten prowadzący. Oraz jest człowiek, który się nazywa a Samozło teraz się uwziął na moją becie. Becia śpi, usknęła słuchając Nocy na bo jest zmęczona, rano ma yy, spać. Nie, co, co jak gadam, rano ma do pracy iść. Dzwoni DJR. Kto to jest DJR? Nie wiem, odbieram, boję się, ale i tak odbiorę. Odbieram, odbieram, odbieram, odbieram. ale Skype coś dzisiaj powoli już działa. Skype mi mówi, że trzeba kończyć, bo powoli działa. No, chyba Nocy na jesteś DJ? No jestem, jestem. No jesteś jednak, no wszystko działa, no co na zwykłym, końcówka, załapałeś już, już do ciebie dzwoniłem dwa tygodnie temu. A, już sobie przypomniałem, tak. A to było dwa? Tak, dwa tygodnie. Tak, chyba. dwa tygodnie, no. No? I co dzisiaj e... tam, ciekawego? Nie wiem, w ogóle nie masz tematu żadnego przewodniego, dobrze. Dzisiaj nie mam, ale nie trzeba było, bo nie zdążyłem nawet zacząć, bo ludzie zaczęli dzwonić i zaczęli gadać, o zbiegach okoliczności przeważnie mówili. No. Ogólnie, wiesz co, no. kurczę, troszkę mi żal, troszkę mi żal. Znaczy podziwiam twoją postawę, bo sam nie jesteś katolikiem i nie jedziesz po katolikach. No nie jadę, ja lubię. Tam czasami no. się pojawiają jakieś takie, no głównie od twoich rozmówców, yy, jakieś tam małe dociski do katolików. No. Tylko mi jest, mi jest czegoś żal, bo zresztą tak jak ty sam powiedziałeś, że nigdy nie widziałeś ministranta, który miał kontakt z Bogiem. No nie, ja nie znam. Nie mówią, że nigdy nie widzieli katolika, który miałby kontakt z Bogiem, czy nawet księdza. Ej, no nie, już bez przesady chyba, aż tak to nie mówi. A ja, a ja, jak zresztą mówiłem dwa tygodnie temu, ja jestem katolikiem. No. Ja miałem kontakt z Bogiem i, i pewnie mam go teraz też, bo tutaj chodzi o takie coś, że wielu ludzi nie rozumie, czym jest katolicyzm. Wielu ludzi nigdy nie miało możliwości poznać, czym jest religia katolicka. Przez księży, przez swoją rodzinę, przez głupie e, ludowe wierzenia i utrwalanie katolicyzmu przez babcie i tak dalej. No tak. Jako religii e, dnia sądu i, i wiesz, i złego Boga i bozi, której trzeba się bać, i czy byłeś w kościółku, nie? No dobra, to jest taki ludowy katolicyzm, nie? dominujący w Polsce niestety. No tak, tylko że problem w tym, że, że przez to ludzie nie wiedzą, czym jest katolicyzm. A czym e... jest katolicyzm? Nie jest tym, o czym się pisze. To nie są księża. To no ale jest... czym jest, czym to... jest właśnie. No widzisz, tylko że to, no, to jest troszeczkę tak, że o katolicyzmie łatwiej jest powiedzieć, czym nie jest zwłaszcza w sytuacji, którą mamy teraz. Tak samo jak, jak łatwiej jest opisać Boga na zasadzie, żeby powiedzieć, wiesz, opisując Boga łatwiej jest powiedzieć, kim nie jest, niż kim jest. No nie Bo, do mówiąc... końca Dlaczego? Nie, no, no ale dobra, no jakoś trzeba ludziom wyjaśnić, czym się różni w takim razie taki katolicyzm, no, taki, nie wiem, prawdziwy, realny, taki jak miał być, od takiego, no, który powiązuje po to, to, to jest w ten sposób. Mówi się, katolicy nie czytają Pisma Świętego, nie? No. Ja jestem katolikiem, czytam Pismo Święte. To się w domyśle jest na ogół katolicy, albo większość katolików nie czyta Pisma Świętego i z tym się zgodzisz, większość nie czyta. E... Przecież wiadomo, że nie no, wszyscy. No, tylko nie? że większość katolików nie jest katolikami. Oj, to by trochę, no nie wiem, czy to... <śmiech> no obraziłeś tyle katolików, dużo więcej niż, niż ja i wszyscy naraz tutaj. No i super, no i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jesteś katolik to jest człowiek radykalny, a. który wie, czym jest wiara i wie, kim jest Bóg. I jeżeli o. ktoś, kto do kościoła chodzi raz w roku albo nie chodzi w ogóle, chodzi tylko na śluby lub coś tam, a później mi mówi, że jest katolikiem, to ja jako katolik mogę mu powiedzieć, ty jesteś człowiekiem, nie wiem, fałszywym no, już I na pewno nie jesteś katolikiem. I kto wie, czy nie masz racji? Znaczy, ja powiem bo wiara, nawet, że. Bo wiara no. zobowiązuje i ona zobowiązuje nie tylko ewangelików, baptystów czy kogokolwiek tam, ona zobowiązuje każdego. Przecież ja bym się cieszył, gdyby wszyscy byli tacy jak ty, katolicy, naprawdę, e, bo by to umożliwiło, kurczę, tyle rzeczy, nawet sobie nie wyobrażam, o ile świat byłby lepszy. Rzeczywiście, gdyby żyli bez tego kłamstwa powszedniego, bez tego, tej hipokryzji że się udaje, że się jest katolikiem trzy razy w roku, a na co dzień się ma to wszystko w nosie. Masz rację, no tylko, że, no, co z tego? No, jeżeli rzeczywistość jest taka, jaka jest, to, to kim, jak mam nazywać tych wszystkich ludzi, którzy myślą, że są katolikami, a według tego, co mówisz, nimi nie są. To jak ich nazwać? Tak samo, tak samo jak nazywasz wszystkich ludzi, którzy myślą, że są ewangelikami, a, a według tego nie są. I tak samo jak nazywasz wszystkich ludzi, których, którzy myślą, że są świadkami Jehowli, Jehowy, a nimi nie są. No tylko, że tych to jest mały procent. Katolików nie, procent jest taki sam tylko jest ich mniej, A... bo, bo katolików jest więcej. Znaczy, no ja nie wiem, wielu ty byłeś w kościołach protestanckich zaangażowanych, ale no, tam jest przelicznik, jest też oczywiście większość, nie, no ja wiem, pół na pół bym powiedział, ale w kościele katolickim bym nie powiedział, że jest pół na pół. Zdecydowana większość to są ci ludzie, co im nie zależy i tylko nominalnie są katolikami, nie? No niestety widzisz, cały problem polega na tym, zresztą rozmawiałem ostatnio z gościem, który należy do jakiegoś kościoła, którego nazwy nawet nie mógł powiedzieć ponieważ ponoć nie mają nazwy są tak święci, że, że, że, że nie potrzebują nazwy no w każdym razie jeżeli jest mała wspólnotka Taka, która spotyka się w domu, tak jak to było na początku chrześcijaństwa. No. To wiadomo, że łatwo jest pilnować każdego brata i, i łatwo tak, jest samego wielkości, tak, tak. Ale w momencie, kiedy, kiedy e, wyznanie urasta do takich rozmiarów jak katolicyzm, trudno to kontrolować. Mi też wiele no. rzeczy w katolicyzmie nie, nie, nie, e, nie pasuje. Nie pasuje mi na przykład to, że na Mrze Świętą, na Eucharystię, wpuszcza się ludzi, którzy, e, którzy na przykład nie są katolikami i są, są zdeklarowany, zdeklarowanymi niekatolikami. No to na to w ogóle na nie pasuje. uroczystości kościelne e, duże wpuszcza się prezydenta, na przykład tak jak Kwachu tam kiedyś był. <śmiech> no na to jakiejś tam w tam ogóle... są prezydentem. Tak. To nie powinno być miejsca, no ale no, wiesz, tu się na przykład nie zgadzamy w tym, bo ja uważam, że w ogóle nie powinno być dzieła Eucharystii. No dobra, ale tak czy inaczej my możemy o tym porozmawiać. No bo w Biblii nie ma takiego zjawiska, że że no jeszcze raz unaocznia się ofiara? Znaczy U rzeczywistnia. kogoś się krzyżuje? Urzeczywistnia, ale nie powtarza się. To nie jest powtarzanie ofiary. Znaczy staje się rzeczywistością, ale się nie dzieje. Zawsze. No ale to jest gra słów, to jest taka sofistyka. Nie, nie, nie, no to nie, nie, albo nie, nie, nie. jest, albo nie, nie. nie to jest. To nie jest gra słów, ponieważ według religii katolickiej ofiara dokonana na krzyżu stała się raz. No, właśnie. Stała się raz i nie może się powtórzyć, bo nie ma Chrystusa, który przyjdzie i da się drugi raz ukrzyżować, a poza tym nie ma sensu jej powtarzać, bo, no bo raz jego krew jeżeli odkupiła, to nie ma sensu no, z tego ponownie. Ponoć w Eucharystii jest jeszcze raz żywy Jezus, nie? Bóg. Tak, jest żywy Jezus no w to, Eucharystii. Czyli ale... jest, to może. Tak, jest żywy Jezus w Eucharystii, ale nie ma tam powtórki ofiary a, no dobra, okej, okay. nie wdawajmy państw. się w te tematy, bo i tak już jest po pierwszej, a ja bym miał parę innych. Tak czy inaczej, no ja polemizuję z paroma doktrynami katolickimi, ale co, to co mówisz, masz rację, że większość katolików nie jest de facto katolikami. No. No ale Więc widzisz, no to ja, nie, ja nie mówię tylko o katolikach, bo zaczęliśmy od ludzi, którzy katolikami nie są, a może kiedyś byli i teraz mówią w jakiś tam sposób autorytarny na temat kościoła katolickiego. Ja sorry, że czepiam się Ciebie, no ale jesteś doskonałym przykładem człowieka, który w pewnym momencie mówi, że w Kościele Katolickim nie powinno być Eucharystii, ponieważ ta ofiara się nie powtarza. No ja powtarzam no i... to za paroma księżmi, których czytałem yy, i zdaje się, że za, za katechizmem Kościoła Katolickiego też. No z tym, że no może rzeczywiście nie zbadałem tych niuansów tak naprawdę. Pamiętaj, że ja prowadzę podcast nie o Kościele Katolickim, tylko prowadzę o Biblii i mówię, co tam no ta, jest napisane. No tak, widzisz... Yy... Trzeba, trzeba, jeżeli chcemy być fair, nie? Jeżeli chcemy być fair, to yy, to wypowiadając się na temat jakiegoś kościoła, obojętnie, czy robi to ktoś z czata, a już na pewno ty, jeżeli ciebie widać i to jest twój kanał i ty go prowadzisz, no to trzeba unikać tego typu niuansów i tego typu rzeczy. Jak nie jesteśmy czegoś pewni, to po prostu o tym nie mówmy, bo wtedy robią się takie kwasy i ja nie powiem niczego o ewangelikach na przykład, bo ja się na nich nie znam No i nie będę nikomu mówił, że nie, nie, nie idź do ewangelików, ponieważ u nich jest to i to, bo ja tego nie wiem no tak, że konsekwencja takiego myślenia jest taka że nikt by się nie mógł wypowiadać praktycznie bo żeby zrozumieć te wszystkie doktryny, które są skomplikowane dosyć to by trzeba postudiować pewnie z pięć lat tą teologię. ale nie, wiesz, są takie kwestie na przykład o Świadkach Jehowy, które ja znam i, i, i wiem na, na pewno, że coś jest tak i tak u nich a są takie, o których, których nie znam i nie będę o nich mówił. Po prostu jeżeli chcesz mówić o Kościele katolickim, to o nim mów jak najbardziej. Tylko bądź pewny, że to, co mówisz, nie jest kłamstwem. No staram się, a w razie czego jak się pomylę, to zawsze powiem sorry, pomyliłem się. W każdym razie tą sprawę, o której mówisz, ja sprawdzę dokładnie, bo, bo to mi się wydaje dziwne. Ale sprawdzę, bo może rzeczywiście coś pomieszałem. No dobra, okej. Okay. Poza tym tak samo jest z czytaniem Pisma Świętego. Tak jak już mówiłem, rozmawiałem ostatnio z takim kolegą, który jest jakiś jakiejś tam chrześcijańskiej, z chrześcijańskiego wyznania, nie wiem jakiego. No i on, on przeczytał całe pismo od deski do deski i przeczytał je pewnie z dziesięć razy i super. Problem w tym, że nie ma pojęcia w ogóle o, o czymś, co, co ja nazywam, nie tylko ja, środowiskiem biblijnym. Ponieważ ja jestem święcie przekonany, że jak czytasz o czasach Jezusa w Piśmie Świętym, a nie przeczytasz najpierw książki czy, czy jakichś opracowań na temat tego, jak się żyło za czasów Jezusa, jaka była polityka za czasów Jezusa, jaka była geografia, jakie były warunki społeczne, to nie jesteś w stanie zrozumieć zachowań Jezusa i zachowań ludzi występujących w Piśmie Świętym. Tak no, samo części, chodzi tak. o części. czasy Mojżesza i tak dalej. No, jak masz to zrozumieć, skoro nie wiesz? No tak, przy, część rzeczy trzeba wiedzieć oczywiście, całe otoczenie historyczne, I tutaj... ale to, ja mówię, to nie są, nie trzeba znać tych rzeczy, żeby zrozumieć kluczowe i yy, najważniejsze rzeczy, które są w Biblii, to naprawdę nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy. No tak, tylko że widzisz... No się, że przegapi wielkie... się dużo rzeczy oczywiście, no. Możemy, możemy rozmawiać o Piśmie Świętym i ja mogę nie jednego katolika czy ewangelika nazwać kłamcą. Ba, mogę nazwać Jezusa kłamcą i wiem, że ten, ten człowiek, który przeczytał Biblię 10 razy wcześniej, nie będzie w stanie się z tego wybronić. No. Bo jeżeli się nie zna tego środowiska biblijnego, czy archeologii biblijnej, to można się bardzo łatwo z Piśmie Świętym wpakować w bardzo głębokie coś tam. Na przykład to, to, jest, to jest coś taki mały niuans, który na, na podstawie którego można powiedzieć, że Jezus kłamał w swoich naukach bo Jezus powiedział, że łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego prawda? No i gdzie to kłamstwo jest? No czy potrafisz umiejscowić gdziekolwiek tą bramę, o której się mówi która nazywała się ucho igielne znaczy, znaczy umiejscowić. Przez którą, ten, przez którą ten wielbunt miał przejść. W jakim sensie umiejscowić? No gdzie ona była, ta brama igielna? No nie wiem dokładnie, mogę sprawdzić i poszukać, ale jakoś mi to w życiu nie było potrzebne nigdy. No ja sprawdziłem, nie? No. Nie było nigdy takiej bramy. No. Żaden archeolog biblijny nie potrafi powiedzieć, gdzie... Nawet na podstawie pism. Już nie mówię o tym, żeby ją znaleźli jako taką. Jako taką. Nikt nie potrafi powiedzieć, gdzie jest brama igielna. aha A skąd się wzięło w takim razie, że to jest brama, ta informacja? E, prawdopodobnie z tego, że jak przepisywano Pismo Święte gdzieś tam w XIII czy XII wieku, to jakiś skryba nie do końca znał język, w którym e, je przepisywał i po prostu nie postawił malutkiej kreseczki nad literą. W którym wieku mianowicie? Jak no nie znaczy? wiem, czy to był 11 czy 12 wtedy, gdy, wiesz, przepisywało się to Pismo Święte, kiedy w zakonach siedzieli jacyś tam sobie mnichowie i jeden dyktował, a czterech pisało, nie? Tak, bo najstarsze fragmenty z tego to pochodzą już z drugiego wieku. No e, tak, tylko że więc... Pismo Święte kiedyś było przepisywane. Wiem, ale w drugim wieku też było ucho uchoigielne. E, tak, przepisali. oczywiście było uchoigielne, ale to nie była brama. No, a co to było? Eee uchoigielne, ucho od igły. No tak, no to jest takie podstawowe rozumienie. No dobra, ale miesza z tym. A wiesz, to, dlaczego, to za... wiesz dlaczego? To teoria o bramie, o bramie wzięła się stąd, że chodzi tam o wielbłąda. No tak. I... No, to jest jasne, że wielbłąd nie przejdzie przez ucho w igle, prawda? Więc ktoś cwany rozciągnął sobie to ucho wigle do jakiejś tam bramy, która nigdy nie istniała. No, ale po co e, a tak miał? naprawdę w tym, prawdopodobnie w tym fragmencie może chodzić o zwykłą igłę i wcale nie o wielbłąda, ponieważ w języku oryginalnym wielbłąd to słowo, które się wymawia i pisze się kamelon. Natomiast lina okrętowa e, wymawia się kamilon. No i? W języku oryginalnym różnica między dwoma tymi wyrazami to, to niemalże kropka nad jedną z liter. Którą? E i. W jednym słowie jest F, w jednym i, tłumacząc to na polski. W oryginalnej wymowie nie, nie, nie, nie wymówię tych dwóch liter. Dobra, e, czy to jest widziałem. ważne w ogóle w jakikolwiek sposób? Tak, jest to ważne. Ja mam inaczej mówiąc, przestać gadać o Biblii z powodu tego, że nie wiem, czy chodziło o wielbłąda czy igłę, bo któryś być może przepisujący w pierwszych wiekach mógł nie postawić kropki? Ale wiesz, nie, nie, nie, wiesz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jest to ważne, ponieważ dla kogoś, kto nie zna Pisma Świętego, a przynajmniej nie zna tych, tych jasnych, tych takich rzeczy, ja mogę powiedzieć, że słuchaj, Jezus kłamał, nigdy nie było żadnej bramy. Ale on nie ma, wiem, że było i żadnych Abramo. takich pierdół. I Jezus sobie po prostu wymyślał teorię na swój użytek. Jakie I teraz teorie przyniesie tym... niuansów? Tym... Znaczy jako, jako ta druga strona rozmawiająca, no. to najnormalniej na świecie nie jesteś w, nie jesteś w stanie obronić Jezusa jako, jako niekłamcy Jakiego kłamcy? Przecież w tym zdaniu nie powiedział żadnego niczego, żadnego świadczenia. Równie dobrze mogę powiedzieć, prędzej statek kosmiczny mi na głowie wyląduje, niż y, na przykład Bajditer y, będzie miał żony, nie? czy coś tam, wszystko jedno. Czy nie znaczy, że w tym zdaniu ja powiedziałem, że istnieją statki kosmiczne. Po prostu powiedziałem jakiekolwiek zdanie nieprawdopodobne, pokazując, że coś jest nieprawdopodobne i ja nie wiem nawet o czym tu dyskutować. No nie, nie rozumiemy się. No, no nie, rozumiemy chyba się, nie no. rozumiem się. No dobra, ale... Y, w ogóle faktem jest, że jest pierwsza 20 mniej więcej na moim zegarze, a ja miałem godzinę 40, 20 minut temu i tak skończyć. Więc musimy przerwać rozmowę i wrócić mm -hmm. do niej kiedy indziej. No. Dokończając tylko wątek, to, to moim zdaniem chodzi tam o, o, o, o linię okrętową, czyli kamilon, a sądzę tak dlatego, że Jezus obracał się w środowisku rybaków. W związku z tym mógł Jest znać ciekawa teoria. Tylko nie wiem, Instawiamy. dlaczego wszyscy tłumacze na całym świecie przetłumaczyli to jako igła i yy, ten, co tam... Prawdopodobnie jest wielką... tak, tylko nie bardzo widzą sens chyba, żeby to zmieniać. Aha. No może, no nie wiem, no w każdym razie nie widziałem nigdy tłumaczenia takiego. Może no, może znaczy, widzisz, bo cały, cały problem polega na tym, że jeżeli ogłosisz to ludziom na szerokim forum, to znajdzie się 7 milionów ludzi, którzy powiedzą, kościół katolicki okłamywał nas od początku. No, ale bo to nie tam tylko o kościół o linę, katolicki, a oni nam mówili o bramie i kościół no, katolicki. Dobrze, to no to, to i tam a czemu katolicki? No przecież protestanci też tłumaczenia nowe wydają na pęczki, nie widziałem jeszcze żadnego. A znam kilka. No Problem w tym, że wszelkie, że wszelkie błędy w tłumaczeniach i tak dalej wytyka się jedynie katolikom. Nie wiem dlaczego. A skąd? Nawet, gdzie tam, Nawet ja jak, się, nawet jak w, głupiej, w głupim filmie kod e, Leonardo da Vinci. Przecież tam się atakuje Kościół katolicki, a nie ewangelicki czy jakikolwiek inny. Nie? Głupi film zresztą. No durny, durny jak Pieron, no to się zgadzamy 100%. No, no. dobra, no, dobra. Okay. Ko kończymy to, chwilowo, tak. bośmy kończy. długo gadali. No, I do następnego to... razu, bo no na odwyko będą co tydzień. Dobra, to był DJ DJR. E, e, późno jest, nie, nawet chyba nie poczemy się wciągamy w rozmowy na tematy aż tak drobiazgowe, jak e, takie fragmenty, o co Jezusowi chodziło w tym. Ale zresztą pogadać zawsze można wieczorem. Nie, ja już koniec dzina koniec dzisiaj będzie. Ej, ludzie, nie naprawdę jest pół do drugiej. Jak wy mogliście wysiedzieć tyle ze mną tutaj? E, nawet nie wiem, co się na czacie... Co się dzieje na czacie? coś się dzieje na czacie? Na czacie jest. By liter. Ja chciałem powiedzieć... Yy... Aha, sprawdzić w ogóle, czy się nadaje. Nadaje się? Wszystko w porządku? Nadaje się? 18 FPS-ów. Nawet widzę. Dobrze, wszystko jest w porządku. Nadaje się i działa. Dowyra powiedział Don Milo na czacie. Skała powiedział, że to jest żart. Nie wiem, co to jest. Henryk mówi coś innego, a Piolog mówi Hi, hi, hi. E... Gilstrad mój, do roboty przez bozie nie pójdę. <laughs> nie przez bozie, tylko przez ze mnie. E... 56 osób o godzinie w pół do drugiej to jest całkiem niezłe osiągnięcie, bym powiedział, więc może to jest i dobry program, myślę sobie. Więc, niezależnie od wszystkich różnic, yy, bo ja bardzo szanuję, ja tam tam szanuję, to głupie brzmi, bardzo mi się podoba to, że różni ludzie dzwonią i każdy ma własne zdanie i bardzo mi się podoba, że nie... Yy, o, uważam to, że to jest dobre, że jeżeli dzwoni DJR, który jest zdecydowanym katolikiem zadeklarowanym i dzwoni człowiek, który jest ateistą i są ateiści na trzecie i się tu dobrze, to znaczy, bardzo dobrze. Chciałem zrobić z odwyku między innymi forum do gadania też dla ludzi, którzy się nie zgadzają, ale oczywiście jakoś można po ludzku gadać, nie bluzgać na siebie i tak dalej. Dla normalnych takich ludzi, co coś szukają, chcą pogadać, chcą wyjaśnić, chcą wytłumaczyć, a nie tylko zbluzgać drugiego. Nie wiem, czyż to głupota jest straszna. Więc też, no, bierzcie pod uwagę to zawsze, że ludzie, którzy dzwonią są bardzo różni. Ludzie, którzy są na szczęście, też są bardzo różni. To dobrze, to bardzo fajnie. Ja nie chcę, żeby byli bardziej podobni do siebie. Chcę, żeby byli bardzo różni. Wtedy jest ciekawie, jest po co słuchać. I yy, jest czego się nauczyć od siebie nawzajem. No więc yy, pokazujmy różne sposoby myślenia i życia sobie nawzajem i wybierajmy, co uważamy, że jest najlepsze. Bo monopolu naprawdę nie ma nikt. No, choć niektórzy uważają, że fajnie by, bo jakby ktoś miał i szukają sobie takich, co by mieli. Nie szukajcie sobie takich. Ja jestem za tym, żeby samemu myśleć. Pewnie DJR by się ze mną nie zgodził, ale uważam, że i tak ostatecznie dużo lepiej jest samodzielnie czytać Biblię. Narażając się na błęd, oczywiście, że się pomylisz. W wielu miejscach się pomylisz. Mimo wszystko, nawet jeżeli się pomylisz, to będzie twoja własna, twoje własne zdanie na temat książki, którą samodzielnie przeczytałeś, a nie opinia kogoś, kto o kim... Kogo nie znasz, kto ci poda gotowe wyjaśnienie czegoś, ehm, no tym bardziej, że on też jest zależny od jeszcze paru innych osób. Ehm, wiecie co, ja lubię po prostu bezpośrednio wracać do źródeł. To jest chyba dobre, żeby wziąć Biblię i samemu sprawdzić, co tam jest napisane. I to już jest dobre. A kto sobie co tam wybierze, to sobie coś wybierze i dobrze będzie. No... Ehm, co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, by liter jak wygląda wam powiem, bo jest na czacie. Bajditer, czemu ty nie możesz być moderatorem? Ja ci cały czas zdaję moderatora tutaj, a to cię nie chce włączyć. Nie wiem, coś się zepsuło z, dzisiaj z odwykiem yy, i nie działa. Więc Bajditer yy, wygląda, jest chyba wysoki, uśmiecha się dużo, ogólnie jest zadowolony z życia, powiem. Ten Biditer co zna niebiesko na czacie, powiem, bo go spotkałem na obozie, więc wyjaśnię. Byditer, a Byditer jest modem, to dobrze, to mi tylko coś nie pokazuje. I Byditer wygrał ze mną w szachy, dobrze gra w szachy, ale mm, też dekoncentrował mnie, bo gadał przy tym i ten. Poza tym przywiózł dobre wino. Chętnie częstuje winem wino marki Dupa. Znaczy nie, to było wino nie marki Dupa, ale było napisane na nim Dupa na tym winie, bo to było wino rumuńskie, a po rumuńsku Dupa znaczy after. Czyli po, po, to jest dupa. I gdzieś tam było napisane dupa. Bardzo fajnie to widać, nie? Przychodzi mi, pokazuje butelkę wina, patrza tam dupa na winie. Co, wino z dupy? Co to co tu chodzi? Nie, a to po prostu po rumuńsku było. Mirek idzie spać, dobrano z Mirkowi, wszyscy idą spać więcej. Dupa technologię tradycjonala, mówi. No i te ogólnie jest bardzo miły i przyjemny <śmiech> w obsłudze, no, w gadaniu. Yy, więc jak go spotkacie, yy, to... To warto, myślę, ze z nim spotkać yy, i sobie pogadać, ale nie gadaliśmy co ciekawe ani przez chwilę, nawet chyba o kościele, o Biblii, o Bogu, ani nic. I bardzo fajnie się gadało, mimo że mamy różne zdania. Patrzcie, dziwne, nie? Hej, można, da się. I bardzo dobrze. Yy, teraz, tak, teraz się wyłączam i w czwartek, co jest czwartek, nic nie ma w czwartek, w poniedziałek są. A, ja zapomniałem powiedzieć, wiecie co? Mam pomysł, ale nie, nie powiem kiedy indziej. Dzwoni Klemens, ja nie wiem czemu na koniec, ale może minutkę tylko. Cześć Klemens, szybka minutka na koniec, od Cześć, nocy. Cześć, ja chciałem się jeszcze odnieść do DJ Ara, bo moment, wyłączę tylko ten. No to dobra, to minutkę. Chciałem się tylko odnieść do DJ Ara chwilowo, bo... No. Y Facet, facet myśli, że ci, którzy mają inne, znaczy inne zdanie, atakują go. A to nie jest tak, że tacy jak ja atakują katolików. Ja jestem, można powiedzieć, poszukujący. a jeżeli wchodzę z kimś w polemiki na przykład płomienne, czy tak jak ty nieraz, to nie znaczy, że my kogoś atakujemy. My po prostu mamy swoje zdanie i chcemy się tego dowiedzieć. A jeżeli no facet, facet tego nie rozumie, to niech zmieni radio na inne, no. Radiu, od razu, po co tak po... agresywnie stawiać sprę na ostrzu noża, a niech będzie po prostu... O, dzwoni DJR. O, jesteś... Nie, dobra, koniec, bo się zrobi tylko znowu następna polemika, kto kogo atakuje i dlaczego. No dobra, ale okej, okay, to dzięki, Klemens, na razie na razie. Na razie. No to prawda, nikt nikogo nie atakował. Ja nie wiem, czemu miałby. Dobra, DJR, tylko minutkę. Niech odpowie, żeby było fair. Jak to po dziennikarsku należy się miejsce na odpowiedź. DJR, jeszcze raz z nami jest. E, to nie jest tak, że ja kogoś atakuję tylko dlatego, że nie zgadza się z moim zdaniem. Ja mam tylko jedną małą prośbę. No. Jeżeli chcesz mówić o Kościele katolickim, to upewnij się, że nie kłamiesz. Po prostu. Bo no, dobrze. Kościół katolicki. Czy to, to tak, ja tak. nie mówię, Martin, do ciebie, ja mówię ogólnie do ludzi, zwłaszcza na czacie, bo tam najwięcej pada oskarżeń do Kościoła katolickiego, czy do jakiegokolwiek innego. Ale ja, jak taką nie wiem alergię na to, temat że protestantów, to tego nie piszę, bo, bo nie jestem pewien. No dobra, ale poczekaj, DJ, to weź i po prostu ich popraw. Po co takie robić zakładanie, że ktoś tutaj chce jakoś atakować ten kościół? Nie, nie, nie ja, ja, ja, ja nie. ja nie zakładam, że ktoś chce atakować. Ja się odnoszę tylko do tego, do tych, którzy to robią na czacie, bo ludzie to robią. Ludzie mówią o Kościele katolickim różne rzeczy no to i mówią popran. nieprawdę. No. Zwłaszcza gdy chcą uświadomić kogoś innego, mówiąc na przykład: Ja nie jestem katolikiem, bo w kościele katolickim jest to i to. A najczęściej, znaczy nie najczęściej, ale zdarza się, że ludzie, gdy mówią: Nie jestem katolikiem, bo w kościele katolickim jest to i to, podają niepraw nieprawdę na temat kościoła. No dobrze, ale Uświadomi weź pod uwagę też, że oni nie mówią o samych faktach, tylko o tym, jak oni to widzą, a to już jak oni widzą, no to tak widocznie widzą. no. Nie, nie mówię, ale że tak widzisz, jest. Ale tak widzą. nie jest tym, co się widzi. Jak jesteś zbyt leniwy, żeby sięgnąć do książek. To ja rozumiem, co ty mówisz? Usprawiedliwić tak, prawdy, masz rację. Wiary, Tylko to on że. Nie dyskutuj, bo jesteś leniem i koniec. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać ludziom mieć swoją wizję też. To jak on, ktoś coś widzi, to trzeba zaakceptować to, że tak widzi, a potem mu wyjaśnić, masz rację, że faktycznie powinno być inaczej, jest inaczej, że co się tam nie zgadza, ale dać mu mieć, nie zaakceptować fakt, że on to tak widzi. Widocznie tak widzi. No i już. Po prostu chodzi o to, żeby rozmawiać, a nie wychodzić z założenia, że od razu, że ktoś kłamie, no, może nie chodzi o to, że on kłamie, on widzi inaczej z jakiegoś powodu, bo się pomylił, bo miał jakiś powód, no, aczkolwiek czasem ma rację, że po prostu ktoś się minie z prawdą. No, A ja się też mylę, no często czasem, rany. No, ile razy musiałem przepraszać i, i chętnie przepraszam, bo wiem, że przez to się czegoś nowego nauczyłem. Więc po prostu bądź z nami i poprawiaj, jak się coś yy, pomyliliśmy. Ja się staram unikać rozmów o kosie Katolickich, o doktrynach dogłębnych, bo mam słabą wiedzę na ten temat. Dużo mniejszą no niż i powiem. To, I słuchaj, i to, Ale... przez to przez to szacunek, bo... Bo mówisz, no. jasno, nie wiem, nie gadam i koniec. No, no nie wiem, no czasem myślę, że wiem, a się też okazuje, że się pomylę. No też to nie zakładaj od razu, że to jest moja zła wola, po prostu czasem nie, no, się pomylę. Nie zakładam, bo ludzie mają prawo się mylić, nie? No, no każdy no i każdy ma dopiero. prawo się pomylić. Ja też mam prawo się pomylić, mówiąc o jakimś tam innym kościele. Ale nie będę, nie będę, wiesz, jeżeli ktoś mi raz coś powie, ktoś mi raz uświadomi, to ja nie będę powtarzał swoich błędów, bo nie jestem małpą czy świnią, która się na błędach nie uczy, prawda? No, Jesteśmy ludźmi tak? i potrafimy się uczyć i powinniśmy się, się uczyć. uczyć. To prawda, aczkolwiek dużo w tych wszystkich rzeczach i polemikach pozostaje do takiej y, trochę, do indywidualnej oceny. Inaczej mówiąc, ktoś może y, stwierdzić, że nie masz racji i będzie różnica zdań, y, no, którą, do której, no, nie da się. Znaczy, ja uważam, że są takie sytuacje, kiedy trzeba po prostu uznać, że ktoś inaczej sprawy widzi i na tym zakończyć, a nie y, oskarżać się w kółko, że kłamie nawzajem ci ludzie. No po prostu czasami to kwestia percepcji, a nie samej tylko wiedzy, bo wiesz, to nie matematyka właściwie. Tutaj dużo jest rzeczy takich, które no trzeba. No może mieć różne. Wiesz zresztą, bo w historii kościoła, ile jak często ludzie polemizowali, mieli zupełnie inne zdania na różne tematy. No, ścierali się i tak dalej, no. dobrze no, no, się no. po prostu nie no, przy tym nie wyzywać i tak dalej, nie? Dobra, okej, okay, kończymy, bo... Dobra, ja tylko na koniec wokaliza żeby żebym się pochwalił chórem, to ja jej tylko powiem, o. że ja się pochwalę chórem, jak usłyszę jak śpiewa na koniec odwyku. O fajnie jest, by dobrze mówisz, na razie. No, to był DJ a DJ, DJ mówiło, że śpiewa w chórze, czy co? Bo ja nie zczytałem na czacie. Wokaliza, to co, zaśpiewasz dzisiaj, czy, czy nie? Bo jak nie, to niestety będziemy kończyć i zaśpiewa na koniec Keith Green. Piosenka pod, tym, pod tytułem Rushing Wind. Dzisiaj będzie, nie będzie Biedronki, będzie Rushing Wind. E, zaskłomi. Zaśpiewa? Ulubieniec mówić, że mówisz, zaśpiewa. To wokaliza musi powiedzieć, że zaśpiewa. <laughs> No, na razie trwają namawiania wokalizy i bardzo słusznie. Jak ktoś nie słyszał, to usłyszy. Dzwoni? No, a ja powiem od siebie, że mm, zastanawiam się, czy y, co zrobić z, y, z, no, z czym. Wokaliza mówi, że za tydzień za Dobra, okej, okay. wokaliza będzie za tydzień, ale pamiętajcie, żeby była za tydzień. Na nocach na odwyku, za tydzień będzie chór i będzie wokaliza i ten i tak dalej. A ja się zastanawiam, czy nie zrobić przerwy na przykład odpisania felietonów okiem sześcienina i jednocześnie, nie wiem, myślałem, żeby je wydrukować. Taką książeczkę, zebrać do kupy i zrobić taką małą książeczkę, bo ich jest nie tak dużo. Taką no, książkę, tylko że w miarę cienką i ja wiem, bo stwierdziłem, że dużo ludzi lubi czytać drukowane po prostu, a na ekranie albo w mailu to to się trochę niewygodnie czyta. Myślę, że jakby wydrukować, to by był całkiem fajna książeczka. No, więc by można potem coś z nią zrobić. No, to taki pomysł. I na razie on sobie dojrzewa. A, dzisiaj mówił Martin Lechowicz, prowadzący podcast www.odwyk.com, gdzie mówię o tym, co tam mówi Biblia na różne tematy, albo to, co tam wiem, przeżyłem, co inni przeżyli, co wiedzą, co myślą no burza mózgów. Jak się kto komuś komuś podoba, to co gadam i mój styl gadania, to zapraszam na www.odwyk.com jeżeli tam jeszcze nie byliście samo złowi Martin, ty zaśpiewaj, podobno płyty nagrywasz, podobno płyty zaś nagrywam, no podobno jestem na YouTube, podobno 7 milionów odsłuchań miałem, samo zło no hello, wejdź, wpisz Martin Lechowicz na YouTube, to sobie możesz posłuchać jak śpiewam, nie będę śpiewał, bo mi tu będą ludzie budzić, ich będę rzeknę jeszcze panie panocku tak panocku jedź pan do zakopca jedź pan do zakopca wynajmij pan domek i napisz pan scenariusz na film nie wiem dlaczego tak powiedziałem pewnie dlatego, że jest późno i nie wiem co gada. podgłośnie nie, no nie no ludzie tu śpią, śpiewać nie będę dzisiaj, wokalizacja dzisiaj śpiać śpiać nie będzie. Na czacie mogą trwać, y, może trwać ciąg dalszy rozmów nocnych. Y, Martin ma wakacje i idzie spać. I w związku z tym wyłączam ten napis, co mówi, żeby dzwonić przez Skype'a albo telefon i wyłączam Skype'a też. Y, dzisiaj było, pamiętajcie, że dzisiaj były fajne rozmowy i dające do myślenia, więc na koniec y, przypomnijcie sobie te wcześniejsze, jak dzwonił Henryk i mówił, że o tej dziwnej sytuacji z pełnych zbiegów okoliczności sprawach, że gdzie dwóch księży było zam, zamieszanych, jedna mama, która robi majówki u siebie w domu i jedna dziewczyna, która zaczęła bardzo szukać Boga z Biblii tego i czytać Biblię, tak, i co z tego wynikło? Opowiadał tą historię bardzo, bardzo była jako historia, no co by nie mówić, jakby nie interpretować, była bardzo ciekawa. Nie była? Była. I dzwonił a już nie wiem, Zapomniałem. I parę innych osób dzwoniło. Było zbiega okoliczności yy, dużo. Ciekawe, co myślicie o zbiegach okoliczności. Są? Nie ma? jak ktoś chce poczytać więcej, to ja napisałem całą książkę o tym. Gdzie jest ta książka? no O czym innym trochę. Ta książka tak naprawdę śmieszna bardzo jest. Taka typu... No nie, to nie jest Pilipiuk. Ale ponoć jest to lepsze niż Filipiuk. Ludzie mi tu, jak kupują, to mi się często zgłaszają i mówią, że się posikali ze śmiechu i różne takie. Nie wierzę im, że się posikali. Ale znam jedną dziewczynę, co się autentycznie posikała ze śmiechu. Ale nie przy mnie To powiadała o tym. I miała świadka, ale świadek nie chciał mówić. To może się jednak nie posikała ze śmiechu. Znaczy może się jej posikała, ale nie ze śmiechu. Albo może ze śmiechu, ale się nie posikała. Tak. W każdym razie książka się nazywa Teoria Portali, jakby ktoś chciał przeczytać, to może se kupić, ale u mnie tylko wysyłkowo, bo nie ma w księgarniach z powodu tego, że w Polsce jest do dupy system dystrybucji i jakoś mępiki nie chcą brać mojej książki. Może dlatego, że nie mam 10 tysięcy od razu wydrukowanych sztuk na dzień dobry, które oni sobie życzą. Albo nie, nie, niekoniecznie mi się poda pomysł, żeby oni zarabiali od, na tym o 90% tego, co ja napisałem i zrobiłem i wydrukowałem. Mniejsza z tym. To są noce na odwyku. były. Yy, następne będą za tydzień, jak zawsze, o w środy, a nie zawsze, bo czasem są wyjątki. Zwłaszcza są wakacje, to wszystko się dzieje na no, tak, uff, nie wiadomo. Yy, I w poniedziałki. Nie, w poniedziałki nic nie ma. We wtorki można nowe odcinki posłuchać albo zobaczyć na stronie www.odwyk.com yy, o tej Biblii właśnie już coś więcej, nic więcej, już idę spać, bo już nie mam siły. Dzisiaj było ostro, mówi Bajditer. Yy, tak, dzisiaj długo, długo ludzie gadali. Yy, param pam, pam, pam, pam. Yy, Henry mówi, Bóg da się każdemu znaleźć, kto go szuka. To jest bardzo prawdziwe, ale tylko niektórzy wiedzą, jak bardzo prawdziwe dla... W większości z nas to taki fajny slogan, na widokówkę dobry, ale kurde, ja naprawdę wiem, co to znaczy, mogę powiedzieć tak. Trudno mi to przekazać, chociaż nie, jak, po, jak poopowiadam długo o swoim życiu, to będzie wiadomo. Myślę, że o to by był dobry tytuł może mojej biografii. Nie, nie byłby, znam lepszy. Idę, dobranoc i na koniec Rushing Wind. Bardzo lubię tą piosenkę, ja ją dawno temu słyszałem. I taka wrażenie na mnie robi zawsze. Rushing Wind. Keith Green. To był taki grajek. Trochę, no nie jak ja. No ja myślę, że jakby żył w Polsce, to by był bardziej jak ja, ale że żył w Stanach, to miał większe możliwości. Widziałem koncert na żywo na YouTube. Niesamowite wrażenie jest. Strasznie bym chciał kiedyś być na żywo na jego koncercie. Taki człowiek bardzo ekspresyjny był. Cholera, umarł. Jeden z moich przyjaciół go znał osobiście akurat. No bo to jest jeden z moich przeciw, co już jest po 50. Dobra, dobranoc. Za tydzień samo złoń, że zadzwoni. Bardzo dobrze, dzwoń. Yy... A i z wokaliza zaśpiewa, i może DJ powiedział coś o chórze, coś powie. Yy, Gistrad moja biografia 7 tysięcy, weź na YouTube i biografia. Gistrad, 7 milionów, milionów, nie tysięcy, milionów. 7000 to czyta jeden mój Felieton, jak go gdzieś tam publikuje Pli z litości. 7000. 7000 to. No. Eee, dobranoc powiem. Eee, do następnego. Skam mówi, odbierz, Martin. Maila. No może jednak jutro. Mogę spać. Dziękuję. Mogę. Mogę. Dziękuję. Tobie mówi, Dzięki, Martin, za odwyk. A, ja też dziękuję bardzo. Dzięki. Podziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, bo bez nich bym nie dał rady robić odwyku, bo musiał. Siedziałbym programował, zarabiał pieniądze w Anglii i bym miał bardzo wygodne i pełne pieniędzy i wygód i przyjemności życie. No, yy, a nie mam, ale mam za to życie pełne przygód, wydarzeń, ludzi, wpływania na innych ludzi, koncertów. Kurde, ja wolałem od zawsze przygody niż komfort. I, i, i tak jest. I tak się żyje. Bardzo się cieszę. Dobra, na razie. Żegnam Państwa. Tobiasz mój słusznie, dzięki wszystkim, którzy wspierają Martina. Właśnie, o, bardzo dzięki, bardzo. Dawid mój Martin zszedł na piesy. No, właściwie. Ska mówi, z punktu widzenia ateisty odwyk super jest. To idealnie, o to mi chodziło, żeby z punktu widzenia ateisty pokazać, zrobić program, który mówi o Biblii, i, i ateista poczuł się, że to jest coś ciekawego. No, dobra. Lecę, nara. Bye bye bye. Piosenka jeszcze. trials come to test my